Sobota, 9 sierpnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 563 nawizanego podcastu na blogu Neopolitan. A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami Wasza ulubiona, najulubieńsza ciotka Marta Potwornicka-Płaza. Witam Cię, ciociu. Dzień dobry, Szymas. Dzień dobry, drogie dzieci. Jestem tu też ja, ten dziwny dzieciak z sąsiedztwa zahukany Szymon szymas Witam serdecznie. Witamy was i zapraszamy na omówienie filmu Maybrook Missing. A nie, hmm, sorry, naprawdę? To, to nie to. Filmu Weapons, czyli zniknięcia z 2025 roku. Film, który niby wywołał burzę w środowisku filmowym. Studia biły się o niego o możliwość... Produkcji New Line Cinema ostatecznie wygrało, ale walczyło o niego także Netflix, Universal i Sony Tristar. Ja w ogóle długo byłem przekonany, że to jest film Sony, jeżeli chodzi o wizualia, do czego pewnie nawiążę później. No i czy warto było tak o niego walczyć? Być może odpowiemy na to pytanie w toku audycji. Reżyserem i scenarzystą jest Zach Kregger, który w 2022 roku nakręcił film Barbarzyńcy z Georginą Campbell, Billem Cashgordem i Justinem Longiem. Mnie Barbarzyńcy spodobali się, choć im dalej w las, tym miałem więcej uwag i kilka głupot z finału trochę mnie wybijało, ale ten pierwszy akt z Campbell i z Cashgordem uwięzionymi w wynajętym domku to był... No, po prostu wspaniały dla mnie. A ty jak oceniasz ten film, widziałaś w ogóle? Widziałam. Tak, widziałam. Mam z tym filmem taką dość specyficzną relację, bo po pierwszym sensie byłam totalnie wytrącona z, znaczy z równowagi, to może duże słowo, ale z jakiegoś takiego przeżywania, bo podobnie jak ty. Jak u ciebie pierwszy akt bardzo mi się podobał, bo był rzeczywiście klimatyczny, to rozpadające się Detroit naprawdę robiło klimat i fakt, że tak naprawdę długo, długo nie wiemy, kto tutaj jest agresorem, kto będzie dobry, kto będzie zły. Generalnie wprowadzenie do tego filmu jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale właśnie, potem przychodzi ta druga połowa, to pęknięcie, ta no, no, olbrzymia Wolta, i przy pierwszym sensie, no to w ogóle nie wiedziałam, co, ja oglądam, co się dzieje i dlaczego się to dzieje. Byłam, no nastawiona na zupełnie inną historię i oczekiwałam innego finału, który by mi tą historię jakoś uzupełniał, więc po pierwszym sensie raczej byłam na nie, tym bardziej, że na pewno pamiętasz ty i pamiętają słuchacze, wokół tego filmu też była potężna kampania marketingowa, też było o nim głośno, dużo się mówiło o nim w internecie, było masa, była masa pozytywnych recenzji, więc trochę się na to nabrałam, no i ten pierwszy sens był jednak mimo wszystko rozczarowaniem, ale jakoś po roku obejrzałam go ponownie, już mając jakby właśnie z tyłu głowy... Tę to świadomość, to, to, tak? Tak, tę tak, mm. świadomość. I gdzieś, gdzieś zupełnie inaczej do tego filmu podeszłam. Tym bardziej, że pamiętam doskonale, że byłam wtedy na świeżo jeszcze z seansem, coś za mną chodzi, więc jakby ten obraz tego umierającego Detroit w horrorze gdzieś przekonał mnie dużo bardziej niż za pierwszym razem. Tym bardziej, że to też jest taki motyw, który w ostatnich latach w horrorach pojawiał się często, no bo mieliśmy też nie oddychaj, prawda? Też, też tam było Detroit, też były te opuszczone domy, w których kryją się duchy, więc jakby Barbarzyńcy trochę mi u, y, uzupełniali jakby ten w ogóle wątek, ten świat. Fajnie się te filmy oglądało w ciągu jakiegoś maratonu, bo no to jest jakiś też głos na temat tego, jak Ameryka na przestrzeni lat się zmieniała. Więc y, ciekawiło mnie w sumie o czym będzie Weapons i czy też będzie takim filmem z twistem, z jakąś przewrotką narracyjną, czy raczej będzie bardziej klasyczne niż Barbarzyńcy. No i tutaj postawię kropkę, bo do tego też, też na pewno wrócimy. W każdym razie, no Barbarzyńcy na pewno byli filmem specyficznym. Mm -hmm, dobra, czyli od razu odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie o oczekiwania. <laughs> Czyli jakiś tam miałeś, ja też, a jakie to rozwinę za momencik. Mhm. Teraz może wprowadźmy w fabułę, bo tak jak zauważyliśmy, Zach Kregger nakręcił w końcu Weapons, czyli horror o zaginięciu 17orga dzieci z miejscowości Maybrook w stanie Nowy Jork. Weapons, czy też po polsku zniknięcia, Mówi nam ten film, że pewnej nocy dokładnie o 2.17 dzieci uczęszczające do jednej klasy lokalnej szkoły podstawowej same opuszczają swoje domy i biegną w nieznanym kierunku. Policja oczywiście rozpoczyna śledztwo w tej sprawie, rodzice są załamani, nauczycielka tej klasy, pani Justina Gandhi pada ofiarą różnych oskarżeń, no bo w końcu czemu akurat te dzieciaki, które łączy właśnie to, że chodziły do tej jednej klasy, miałyby zaginąć, no i kobieta zostaje wysłana na urlop, ale nie zamierza odpoczywać, tylko sama spróbuje przyjrzeć się tej sprawie, poprowadzić takie własne, prywatne śledztwo. No i wspomniałem o tych oczekiwaniach. Moim największym problemem z tym filmem jest to, że podobnie jak Barbarzyńcy, on miesza różne stylistyki. Tylko Barbarzyńcy byli wyraźnie podzieleni na dwa akty. Może nie nierówne połowy, no ale na dwie części gdy wjeżdżała ta druga, no to trochę nam dawała z liścia, no bo zmieniała Mówiąc się, delikatnie. zmieniały się wizualia, trochę też nie, zmieniało się aktorstwo, wszystko było bardziej przerysowane, mniej poważne, mniej mroczne, więcej światła, trochę in, inne problemy też zostały poruszone przez fabułę, no i potem to się jakoś tam z tym pierwszym aktem spinało, no ale mimo wszystko właśnie dostawaliśmy z liścia i od razu wiedzieliśmy, ok, czyli teraz jest jakaś inna część, no i czy to się połączy, jak to się połączy, dowiemy się za jakiś czas. Natomiast w przypadku Weapons nie ma takiego podziału. My bardzo stopniowo, takimi małymi krokami przechodzimy od mrocznego thrillera Mystery do horroru nadprzyrodzonego z mocnymi, wyraźnymi elementami komediowymi. W pierwszym akcie śledzimy dramat jednostek, poznajemy tajemnicę tego miasteczka, atmosferę można kroić nożem, wszystko jest jedną wielką niewiadomą, mamy tylko rozrzucone jakieś tam tropy, okruszki a potem pojawiają się mocno przerysowane postacie, e, trochę humoru, przerysowany też horror i ja tego wszystkiego nie byłem w stanie traktować poważnie, ale jednocześnie nie byłem w stanie zaakceptować, e, że właśnie już nie jest poważnie. Nie byłem w takim trochę rozkroku, miałem taki dysonans, tak co się dzieje, czy mam się teraz śmiać i bawić, jak gdyby mieć, mieć bekę z tego wszystkiego, o co chodzi? tak? Przed chwilą było mega mrocznie itd. i tak dalej i Uwaga, samo to w sobie byłoby, myślę, ok, ale nie pasuje mi totalnie do kampanii promocyjnej. Ty śledziłaś tę kampanię jakoś mocno? Chyba nie, z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Wiesz co, nie. Ja już nauczona doświadczeniem w moim życiu kinofilki kieruję się jedną podstawową zasadą. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz i lepiej spędzasz czas w kinie, więc ja tak z zasady raczej nie śledzę jakichś zwiastunów, zapowiedzi, staram się nie czytać recenzji. Oczywiście gdzieś tam ta kampania do mnie dotarła, bo siedząc na film Twitterze, no to jesteś bombardowany tymi różnymi takimi szybkimi urywkami, szybkimi zajawkami, ale generalnie ten film bardziej funkcjonował w mojej głowie jako film konkretnego reżysera z konkretnymi R, y, aktorami y, niż y, film jakichś konkretnych emocji, więc y Poszłam do kina bardziej na zasadzie film tego, a tego reżysera, z tymi, z tymi aktorami, totalnie zielona. Chociaż Aha. o tym też, też porozmawiamy, bo y, tutaj jeszcze bym nie chciała ze wszystkich argumentów wyskakiwać, no bo są rzeczywiście te, te sposoby marketingowe, którymi się teraz często horrory posługują. I coś tam z tego do, do mnie dotarło, ale nie aż tak szczegółowo, żeby wzbudzić we mnie jakieś konkretne oczekiwania. Mm -hmm. No to u mnie było na odwrót. Tak naprawdę ja bardzo późno skapnąłem się, że to jest w ogóle film reżysera Barbarzyńców i też kto tutaj gra, a bardzo wcześnie trafiłem na tę kryptyczną, wiralową kampanię, która sugerowała, że będziemy mieli do czynienia z czymś w rodzaju ARG, tak, tej alternate reality game, bo 14 kwietnia New Line Cinema wrzuciło do sieci jakieś tajemnicze zdjęcia. Biegnące ulicą nocą dziecko, zegar wskazujący godzinę drugą 17 i kilka innych. W kolejnych dniach pojawiły się też filmiki, na których dzieci biegły nocą w taki nietypowy sposób, bo bardzo szybko z trochę rozłożonymi i wykręconymi do tyłu rękoma oczywiście o drugiej 17. Potem pojawił się powiedzmy teaser z rozmową z panem Arturem Grafem, który poszukuje zaginionego dziecka, które właśnie samo z siebie wybiegło z domu i nie wiadomo e, dlaczego, po co i gdzie się teraz znajduje. I tam w napisach były zaznaczone pojedyncze litery, które składały się na słowo weapons, ale pojawił się także pierwszy raz adres maybrookmissing.com i właśnie dlatego ja nawiązałem do tego we wstępie do tego podcastu, tak? Po przywitaniu? Ja ten film kojarzyłem nie jako Weapons, a jako Maybrook Missing. I też pod takim filmem gdzieś o nim rozmawiałem w sieci. przez jakiś mm -hmm. Pod takim tytułem o nim rozmawiałem przez jakiś czas w sieci. No i co istotne, to były te, te filmiki, o których mówię, to były nagrania jakby z kamer przemysłowych, tak z monitoringu, co też sugerowało mi, że być może to będzie jakiś fan o tych zaginięciach. Na stronie internetowej, na tym maybrookmissing.com można było znaleźć właśnie trochę informacji o świecie przedstawionym, Między innymi o tym, że te 17 dzieci zaginęło o drugiej 17 w miejscowości Maybrook w stanie Nowy Jork. Pojawiły się tam zdjęcia dalsze i filmiki, a także artykuł, co ciekawe, o podziemnym więzieniu w domku do wynajęcia i oczywiście chodzi o miejscówkę, o dom z filmu Barbarzyńcy, więc można założyć, że oba te filmy rozgrywają się w tym samym uniwersum. Teraz po seansie już wiem, że one nie są ze sobą powiązane, ale gdy to się pojawiło, nie, gdy ta strona zawitała w sieci, no to fani właśnie takich zagadek wokół właśnie kampanii marketingowych filmów. Zastanawiali się, czy czasem te dzieci nie są powiązane, to ich zaginięcie nie jest powiązane z fabułą barbarzyńców. Może one uciekły też do jakiegoś takiego podziemnego tunelu, jak tam mieliśmy w tym pierwszym filmie. No ale nie, okazało się, że nie. 28 kwietnia pojawił się filmik na YouTube z nagraniami właśnie z tego monitoringu wizyjnego dalej, z telewizji przemysłowej bodajże 6 minut zapętlone w 2 godziny no i dzień później pojawił się zwiastun, który tam Reddit ostro analizował tam na przykład maskotką szkoły w Maybrook jest niebieska koza czy też kozioł, nie? więc od razu jakieś wątki okultystyczne, satanistyczne były <grym> <grym> przypisywane bardzo mocno tej produkcji ale tak naprawdę nadal niewiele było wiadomo. 23 czerwca na stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka Breaking News, która właśnie odsyła do też materiału wideo. W tym materiale wideo swoją drogą jest jedna scena, którą mamy w filmie, ale z inną postacią analogiczna, ale jednocześnie trochę inna, co trochę też jest w sumie nawet wręcz mylące. Pojawiły się też nowe plakaty w mediach New Line Cinema, także takie fan-made wskazujące na rolę różnych symboli. Właśnie tego dziecka z rozłożonymi rękoma, dzwoneczka, puszki z zupą, drzewka w doniczce. Wszystko ma znaczenie. I na stronę wrzucono też przepis na hot-dogi. I my te hot-dogi widzimy w filmie ostatecznie. Ale no to, że to wrzucili na stronę, to było w sumie może trochę takie bekowe, nie? No ale na tamtym etapie. Ja tam komedii nie widziałem. Ja miałem właśnie wrażenie, że wszystko jest takie mega zagadkowe, tajemnicze, nie? Intryga, która jest tak mroczna i niejasna, nie? Że tutaj właśnie wszystko może się wydarzyć. Robiono też fajne rzeczy, bo na przykład kod tej strony internetowej, gdy się wchodziło w źródło, no to przybierał wygląd biegnącego ludzika właśnie z tymi rękoma rozłożonymi na boki. Też tam właśnie w którymś momencie osoby, które komentowały wpisy w mediach społecznościowych mogły dostać paczkę od New Line Cinema, a w niej była puszka po zupie, <grym> e, otwieracz, składany widelec i kosmyk włosów. <grym> Kurde. Więc, e, Dowiaduje takie się fajne po fakcie paczuszki tematyczne wysyłano. Potem pojawił się nowy trailer i później jeszcze ostateczny zwiastun i one już może trochę bardziej naprowadzały na ten normalny film, ale to był też moment, kiedy ja stwierdziłem dość. Ja wtedy właśnie pomyślałem sobie, co za dużo to niezdrowo. Jestem na tym etapie, kiedy to się wydaje wszystko mega ciekawe, mega tajemnicze i chcę się to zatrzymać i to był właśnie totalny błąd. W ogóle wydawało mi się, że ta kampania to też będzie potężne ARG, a okazało się, że to jest takie mamy ARG w domu, bo ta kampania marketingowa też by fajniej działała, gdyby ona była wrzucona na jakieś zewnętrzne kanały, nie? A to jednak się pojawiało w obrębie kanałów New Line Cinema, nie wiem, Warner Bros chyba? Też w końcu pojawił się artykuł nowy na tej stronie Maybrook Missing i tam czerwone literki, też były pojedyncze literki zaznaczone na czerwono i one układały się w napis Tickets on Sale Now. Nie Wszyscy myślę, że tam będzie coś właśnie tajemniczego związanego z fabułą, a tutaj po prostu bilety do kupienia. Wow, nie? No to, to, to, to. zrobiło nam się smutno wszystkim, którzy to jakoś tam śledzili. Więc podsumowując jeszcze raz krótko, samo to kampanijne Maybrook Missing mnie nastawiało na fan na dokumentary o mrocznej tajemnicy małego miasteczka a to, że gdzieś potem pojawił się ten tytuł weapons i wcześniej to słowo też było gdzieś akcentowane w kontekście zaginięcia dzieci z jednej klasy szkoły podstawowej no to to budziło we mnie skojarzenie z jakąś szkolną masakrą strzelaniną, tak no mamy Stany Zjednoczone myślałem, że nie może to będzie jakaś metafora właśnie strzelanin w Stanach Zjednoczonych czy yy, coś w tym stylu i gdy w kinie wjechały elementy komediowa w finale pojawiła się scena, pod którą mój mózg podłożył muzykę z Benny Hilla no to przyznam, że trochę mi to sens psuło jednak. Nie dziwię się takim twoim skojarzeniom, bo rzeczywiście zestawiając wątek szkoły, dzieci i broni w tytule, broni, która notabene też się pojawia w totalnie absurdalnej scenie, która nie wiem po co jest w tym filmie, no to rzeczywiście takie skojarzenia, takie oczekiwania mogły się pojawić. Natomiast co do, co do twojej wypowiedzi, poruszyłeś po raz kolejny mnóstwo, mnóstwo wątków, które są bardzo ciekawe i spróbuję się jakoś do nich sensownie odnieść. To tak na początku, to ja jestem w sumie zaskoczona, nie wiem czy, czy, czy, czy pozytywnie, czy negatywnie, że w ogóle takie rzeczy są jeszcze wykorzystywane do promocji horrorów, bo tutaj mi się od razu przypomniały czasy Blair Witch Project i tego takiej otoczki bardzo realistycznej sprzedawania właśnie horrorów w sposób taki bardzo przy człowieku, przy emocjach z takim nastawieniem wzbudzenia jakiegoś niepokoju, dyskomfortu i oparte na prawdziwej historii tak oczywiście, jest, nie? tak jest, no i, no i powiedzmy to 20 parę lat temu normalne, że działało. Natomiast dzisiaj jestem w pewien sposób zaskoczona, że to jest nadal wykorzystywane, tym bardziej, że no w przestrzeni internetowej te historie jednak żyją zupełnie inaczej, bo są całe, wiesz, cały wątek meta-komentarzy do tego, co, co jest tworzone, co przestaje być w taki sposób już poważne, czy mieć ten ciężar gatunkowy. Mówię o tym dlatego, że mm, doskonale pamiętam czas y, okolice premiery Blair Witch Project, y, tylko już nie pamiętam czy jedynki, czy dwójki i pamiętam takie wspomnienie z dzieciństwa, gdy tam jako dzieciaki smarkacze gadamy sobie o jakichś filmach, już wówczas gdzieś mi tam z horrorami było po drodze i pamiętam kolegę, który tak mi opowiadał z takim przerażeniem ej kurde, ale wiesz słyszałem o takiej historii i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, gdy tego dostępu do internetu nie było, no to ta historia gdzieś mogła na ciebie rzeczywiście zadziałać. Natomiast dzisiaj, gdy wszelakie... Znaczy internet był w Stanach, nie? w sensie no, oni właśnie. o tym dyskutowali, bo my o tym nagraliśmy odcinek Art Grozy, nie? więc tak. ja w tej kampanii promocyjnej Black Beach Project to zagłębiłem się po uszy jeszcze dalej. Mhm. No i oni wykorzystywali te czaty dostępne na różnych stronach internetowych, nie te takie pola, gdzie się rozmawiało tak, z innymi ludźmi. Jak najbardziej, bieda-messenger z tamtej epoki, powiedzmy. Tylko wiesz, no wyobraź sobie powiedzmy 11-12-latkę z zapyziałej wsi podkarpackiej, która słyszy taką historię, nie mając jeszcze dostępu do internetu, no, mhm. to jednak gdzieś to w tobie żyje. Natomiast dzisiaj, gdy powstają przeróżnego rodzaju komunikaty na temat danych historii, no to już ten ciężar gatunkowy gdzieś się zmniejsza i jestem zaskoczona, że gdzieś jeszcze ta kampania marketingowa idzie w tym kierunku. Teraz, ale wiesz co, no. bo wydaje mi się, że tutaj, no bo to miało taki vibe, jak jakby być na samym początku rzeczywiście, ale potem to bardziej poszło w kierunku kampanii Long Legs, Zdecydowanie. która zresztą mm -hmm. okazała się sukcesem gdzieś tam marketingowym, komercyjnym rok temu bodajże, bo tutaj też raczej stawiano nie na to, że to jest prawdziwa historia, wydarzyło się naprawdę, poznaj historię tych rodzin czy coś takiego, tylko bardziej na Mam zagadkę, jakąś zagadkę, tajemnicze symbole, zakodowane wiadomości, tylko wszystko jest trochę takie niedopracowane. Nie? Także zapowiada się fajnie, ostatecznie jest takie trochę mech, jak człowiek już trochę z tym czasu spędził. A Longlex jednak szło chyba o kilka kroków dalej. No tak, bo Longlex też był jednak mimo wszystko bardziej na serio, zarówno w obszarze promocji, jak i, jak i fabuły, więc, więc no nie dziwne, że, że gdzieś ta różnica jest. Ja się w ogóle zastanawiam, na ile tego typu kampanie, jak jest, wiesz, pójście w kierunku jakimś detektywistycznym, tropienia zagadek i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest jakieś takie pokłosie tego, jak bardzo popularna jest cała, mówiąc brzydko, branża true crime, nie? Czyli powiedzmy jest cały kanał komunikacyjny na streamingach i w ogóle w internecie, gdzie ludzie sobie dyskutują o, o tych historiach, szukają rozwiązania, wiesz, laski nagrywają, tiktoki, gdzie malują się i opowiadają o Zbrodniach i w ogóle, i w ogóle. I czy to nie jest trochę wykorzystywanie tego takiego klimatu, że ludzie po prostu chłoną te takie zagadki, właśnie ten misterio, o którym powiedziałeś na początku, poszukując rozwiązania tajemnicy sprzed lat i co się tak naprawdę stało, kto jest temu odpowiedzialny. I trochę się właśnie zastanawiam, czy to gdzieś nie jest podpięcie pod tą modę, tylko właśnie no, podpięcie... No i liczenie na viral po prostu. nie? I liczenie nie na viral, dokładnie. z tych dokładnie. dziwnych obrazków, czy filmików gdzieś tam wypłynie. Zresztą w tym filmie nawet mamy takie wizualne elementy, które są trochę od czapy, na przykład w którymś w momencie widzimy jakieś dziecko w makijażu klauna, powiedzmy. Co nie ma mhm. żadnego sensu tak naprawdę, ale jakby jest. się nad tym zastanowić, <głos> tak. ale wygląda mega dziwnie. No i w kampanii promocyjnej było wałkowane kilkukrotnie. No mhm. właśnie, tak jak też ten gest dzieciaków wybiegających z tego domu. Ja powiem ci, że po raz pierwszy chyba usłyszałam o tym filmie, jak gdzieś tam w social mediach krążyło zdjęcie Josha Brolina, który na swoje socjale wrzucił właśnie swoje zdjęcie w takiej pozie, jaką przyjmują te dzieciaki. No to mm, wydaje mi się, że to dużo mówi o tym, jak teraz te horrory są sprzedawane, prawda? I mm -hmm. no to jest, kurczę, trudny temat i wydaje mi się, że jeszcze... No dobra, dobra. No. Do tej pozycji i tak dalej, wrócił, ale za jakiś <laughs> czas, dobra, tak? Dobra, Ale słuchaj, bo się skupiliśmy na kampanii, a przejdźmy może to chyba gdzieś do filmu. Dobrze. Moim zdaniem właśnie on jest taki bardzo niejednolity, bo on momentami, nawet wizualnie, nie o strony technicznej, jest bardzo mroczny, wyblakły, ponury, pochmurny, a momentami jest kolorowy, mocno doświetlony i mamy niby nawet jakieś tam trochę straszne sceny, ale w tak przerysowany sposób pokazane, jak na przykład stacja benzynowa, że no trochę właśnie. padają komicznie ostatecznie. nie? I to nie jest tak też, że ten film się jakoś mocno nie podobał, że on się tak rozjechał z moimi oczekiwaniami, że ja go będę hejcił od góry do dołu, no bo ja doceniam na przykład grę aktorską, o aktorach pewnych chwilę porozmawiamy. Tak. Nie? Doceniam atmosferę niepokoju, tajemnicy w tym pierwszym akcie zwłaszcza i w sumie doceniam realizację komedii. Ona do mnie nie przemówiła, ale moim zdaniem jest całkiem sprawnie gdzieś tam zaimplementowana. W sensie ja, ja totalnie wiedziałem, kiedy się powinienem śmiać. Tylko tak, jakoś... tajning jest znakomity, <gry> naprawdę. Mm -hmm. I to jest też podane w taki niewymuszony sposób. Do pewnego momentu, <grych> mm -hmm. tak nawiązując do twojego zarzu zarzutu o muzeę muze z Benny która się pojawiała z tyłu głowy, ale wrócimy. Mm -hmm. Też yy, w gruncie rzeczy ta historia ona jest dosyć prosta. Tak? Ona na mm -hmm. początku się wydaje być tajemnicza, bo my nie mamy żadnych informacji, ale możemy powiedzieć, że film wyjaśnia sporo w kontekście tego zaginięcia. Nie wyjaśnia tam absolutnie całego lore świata przedstawionego, pozostawia wiele no, plam, powiedzmy, pustych w tej historii, ale to samo to zaginięcie zostaje gdzieś tam eksplorowane i, i wyjaśnienie jest w miarę proste. Jakby je ja tak stresić, to są tam dwa, trzy zdania tak naprawdę na krzyż, przy czym narracja tutaj robi niesamowitą robotę, gdyż wydarzenia, które obserwujemy, tę w miarę prostą historię, są pokazywane z perspektywy różnych postaci. I za każdym razem, nawet jeżeli widzimy tę samą scenę, po raz drugi czy trzeci, to gdy zmienia się perspektywa, to, to nie jest tylko kąt kam kamery, tak? Że widzimy, nie wiem, kamerę zostawiona w innym miejscu czy coś takiego. Czy że wszystko obserwujemy oczami jakiegoś tam mhm. protagonisty, tylko zmieniają się też detale. Różne szczegóły tego spotkania. Właśnie spotkania powiedziałem odruchowo, bo mam w głowie przede wszystkim spotkanie tutaj naszej nauczycielki i jej pewnego znajomego, które widzimy najpierw z jej perspektywy, a potem z jego perspektywy i to są dwa różne spotkania. No właśnie i to ma dość duże znaczenie w kontekście tego, co w tym filmie dzieje się na poważnie, więc warto na to zwrócić uwagę i powiem Ci, że ja też jestem zaskoczona, bo widziałam zarzuty wobec tego, tego triku, że tak naprawdę od niczemu nie służy. No ja zupełnie się z tym nie zgadzam, bo to już o czym ty powiedziałeś, czyli te różnice, które wynikają w zależności od punktu widzenia są super, a dwa, no to też się wpisuje w jakiś szerszy kontekst tego, o czym ten film jest. Więc z jednej strony prosty, a z drugiej strony mam wrażenie, że też trochę rzeczy umyka. I tutaj też widzę pewne podobieństwo między Weapons a Barbarzyńcami, bo obydwa filmy trochę jawią mi się jako bardziej jakaś taka baśń, przypowieść, niż yy, tak, taka linearna historia, która ma nas przeprowadzić od punktu A do punktu Z, prawda? Bo to jest, mam wrażenie, trochę film o micie amerykańskiego przedmieścia, niż jakaś taka zwarta historia o konkretnym amerykańskim przedmieściu. Więc tutaj też mogą się pojawić takie, wiesz, jakieś rozbieżności w kontekście tego, jak, jak ten film zostanie odebrany w zależności od, od naszych oczekiwań. Więc ta prostota gdzieś wpisuje mi się w ten kontekst tej takiej baśniowości, ale z drugiej strony no, też może, może wybijać, prawda? Mm -hmm. Znaczy, ja myślę, że ta prostota jest dobrze zamaskowana nie? tymi różnymi perspektywami i to dostrzeganie tych różnic między nimi, to może myślę, sprawiać dużą frajdę, przy czym to jest bardzo trudne, bo ja mogę się założyć, że ja też wielu takich różnic nie zauważyłem w ogóle w trakcie pierwszego jedynego na razie seansu i musiałbym to obejrzeć najlepiej właśnie dwa razy jakoś w krótkim okresie czasu, by zwrócić na to uwagę jakoś tak bardziej. Przy czym też od razu chciałbym zaznaczyć, że no Krager tutaj nie odkrywa Ameryki i też nie robi tego idealnie, no bo widziałem w ubiegłym roku w kinie Monstera. Monster w reżyserii Hirokazu Koready robił to o wiele lepiej, czyli obrazował te same wydarzenia, ale z różnych perspektyw i też jak gdyby pokazywał nam, jak bardzo taka perspektywa subiektywna danej postaci może być zafałszowana, tak? może być zbyt subiektywna i pomijająca różne różne aspekty po prostu. Może tak to ujmijmy. Mm, druga rzecz, wspomniałaś o tych przedmieściach, rzeczywiście, co też było dla mnie bardzo zaskakujące, ten film opowiada nam o tym zaginięciu z perspektywy różnych osób i część tych osób nie jest zaangażowana w żaden sposób mm -hmm. w tę sprawę. No bo mamy oczywiście naszą nauczycielkę, no to dla niej to jest bardzo ważne. To, czy ona w to jest zamieszana, czy ona tutaj jest jakoś umoczona w to zaginięcie, czy nie, no to właśnie mamy się tego dowieść w toku filmu. Mamy perspektywę rodzica, który jest mocno zaangażowany, no stracił dziecko. To też jest rodzic charakterystyczny, bo taki trochę choleryczny, potencjalnie może niebezpieczny. Też wiemy, że jego dziecko, które właśnie zaginęło, znęcało się nad kolegami, koleżankami w szkole. W tej roli właśnie Josh Brolin, jaką nauczycielkę zobaczymy Julian Garner. Ale mamy też na przykład policjanta, który pracuje w tym miasteczku, jest w policji, ale nie należy do zespołu dochodzeniowego, więc de facto no, ma swoje obowiązki i jego życie toczy się dalej, nic się nie zmieniło. W tę sprawę tak bezpośrednio się nie angażuje, no tam coś się dzieje w którymś momencie, co go trochę do tego zmusza, ale tak poza tym, no to, tak jak mówię, żyje sobie swoim życiem, co jest mega ciekawe, nie? bo tak mm -hmm. człowiek sobie się zastanawia, no kurde, zaginęła naprawdę potężna grupa dzieci, to jest mała społeczność, więc pewnie wszystkie siły są postawione na głowie, no właśnie no nie, no tam jest ten zespół, tak? Tam działają służby, no ale to nie znaczy, że każdy krawężnik teraz też będzie szukał dzieci. Mamy też postać Ćpuna, która totalnie ma to gdzieś, <śmiech> co było fascynujące i też właśnie ma swoje problemy, swoje życie i tyle, nie? Więc właśnie to, to jest taki obraz tych przedmieśń, nie? Gdzie część osób jest w to mocno zaangażowana, część osób jest dotknięta bezpośrednio, a część ma swoje problemy. Fajne bardzo w interakcjach między tymi bohaterami było to, jak one są przypadkowe, jak bardzo Jedno przypadkowe słowo, spotkanie może gdzieś mieć wpływ na to, jak toczą się nasze dalsze losy, więc teoretycznie oni gdzieś żyją, każdy w swoim wszechświecie, ale tak naprawdę stale gdzieś te wszechświaty się zderzają i to jest no, potężny faktor komiczny w tym filmie, który gdzieś nam ten balonik powagi Mm, przebija, aczkolwiek no też mam wrażenie, że każdy z tych bohaterów obarczony jest jakimś ciężarem mniej lub bardziej wyrażonym i ten miks wydawał mi się mimo wszystko ciekawy, no bo... Mm, mogą nie być zaangażowani bezpośrednio, ale przez to, że są połączeni w jakiś sposób z innymi osobami, no to ten związek z tą historią już, już się pojawia. I mamy zarówno wątek między nauczycielką a policjantem, który no, jest ewidentnie związany z jakimś ciężarem z przeszłości, jak i między policjantem a tym ćpunem, który no tak trochę przypadkowo miesza się w tą historię tak naprawdę kierowany no, rządzą zysku, bo pojawia się nagroda za informacje o miejscu pobytu dzieci i no to też do jakichś tam tarć z policją prowadzi. I wydaje mi się, że to też taki mikrokosmos nam portretuje tej małej społeczności, gdzie każdy jest tak naprawdę w jakiś sposób zależny od od tego, gdzie się znajduje, w jakiej społeczności się znajduje i to też fajnie się wydaje mi zespala z tym, o czym mówiliśmy już, czyli z tymi różnicami w punkcie widzenia, bo powiedzmy nie wszystko zauważamy bądź nie wszystko chcemy zauważać, co też kreuje nam jakiś obraz danej osoby i jej miejsca w tej społeczności. Noć to wydaje mi się chyba najbardziej taką ciekawą osobą do, do dyskusji na ten temat, no bo z jednej strony no jest gdzieś tam gościem, który niespecjalnie się przejmuje tym, co się wydarzyło, no ale też gdzieś się tam ta furtka wątku amerykańskiego koszmaru, bo nie snu pojawia, szczególnie gdy no, weźmiemy pod uwagę barbarzyńców, którzy poruszali temat Detroit. Miasta, które ma taką, a nie inną historię, więc z jednej strony prosta historia, a z drugiej strony no, jest bardzo mocno zakorzeniona w tym przeżywaniu Amerykanów, chociaż tu też pojawia mi się takie pytanie: na ile to będzie czytelne dla postronnego widza, który pójdzie na ten film do kina, właśnie kierowany tą kampanią marketingową wyłącznie, bądź nastawiając się na jakiś horror? Także rzucam takie myśli pod rozwagę. Nie będzie. No <laughs> to właśnie. jest moja odpowiedź. Znaczy, nie, ja myślę, że znaczy chcąc, nie chcąc, no to jest film o amerykańskim przedmieściu, tak? Więc tak. to, o czym mówisz, ja byłem w stanie gdzieś tam kiwać głową. Nie? No dosłownie kiwam w sumie, tak? Gdy to wszystko mówisz, <laughs> nie mi się ta głowa trochę do tyłu, do przodu, ale jednocześnie mam wrażenie, że po pierwsze, że to wcale nie musi być czytelne, że tu jest masa rzeczy, które mogą umknąć, te detale, właśnie, które rozróżniają nam te same sceny pokazywane z dwóch różnych perspektyw, to może umknąć jakaś taka metafora społeczności, myślę, że też, bo tutaj jednak łatwo się skupić po prostu na tej fabule. I mamy, gdzieś po drodze padło słowo baśnie. I rzeczywiście... Ten scenariusz w ogóle czerpie z baśni. Tak naprawdę dwie mi od razu przychodzą na myśl, już w trakcie seansu mi przychodziły, mm -hmm. ale nie będę podawał tytułów, bo to by mogło nakierować na interpretację i wyjaśnienie tak, tutaj intrygi. Może nie każdego, no ale nie będę ryzykował. Więc to jest właśnie taka trochę baśniowa opowieść, ale też mam wrażenie, że że Kreger trochę Trochę nie, nie wiedział, co robi. Tak trochę je Jest. Kończymy to na kranie. Ja troszkę doczytałem o tym filmie. Z tego, co doczytałem, to wynika, że w sumie to tak było, że się nawet do tego w pewnym sensie przyznał. I to, co mi właśnie ten film też kapkę psuje, to ego reżysera. To mi bardziej psuje ten film już po sensie, nie? tak gdy o nim myślę. Może inaczej. To nie jest tak, że odradzam ten film przez to, ale im więcej o nim czytam i o tym, co Krager chciał zrobić, czy co zrobił konkretnie i jak zrobił, tym bardziej sobie myślę, że no typ odpłynął, że mu woda sodowa po sukcesie barbarzyńców uderzyła do głowy, i że on po prostu już ma się za geniusza i, i, i tyle. I będzie robił jakieś e, rzeczy, które mogą być pod wieloma względami nadal niedopracowane. Zwłaszcza, że Weapons się bardzo dobrze sprzedało. Okazało się sporym sukcesem komercyjnym. Cztery dni po premierze kinowej zapowiedziano prequel, co dla mnie też było masakrycznie no złą wiadomością. Bo co? Mhm. E, mówimy o horrorze, w którym właśnie geneza zła Zostaje wyjaśnione co jest tutaj złem w świecie przedstawionym, ale my nie znamy pełnej genezy motywacji tego czegoś, tego kogoś. Nie chcę tutaj powiedzieć konkretnie o co chodzi. No i cztery dni po premierze dowiadujemy się, że powstanie o tym osobny film. No kurde, mm. no to jak już tutaj jak nam niewiele powiedzieli, to bym zakładał, że to ma pozostać tajemnica, to ma być no nieważne. Właśnie. tak? Właśnie nie chcieli nam tego popsuć, bo pewnie wytłumaczenie by spłyciło wszystko. Więc ma to pozostać w strefie domysłów i tyle. A tu się okazuje, że oni chcą to spieniężyć jako osobny film. I jeszcze nie zdradzając szczegółów, reżyser przyznał, że co do tej genezy, a więc i fabuły tego prequela, on nawet nie miał konkretnej wizji. On wymyślił dwie, Super. dwa pomysły, co możemy w strefie spoilerowej omówić i kazał osobie, która będzie grała rzeczy z tym związane, wybrać sobie jeden, który jej bardziej pasuje i się go trzymać, Tak potem przy odtwarzaniu różnych scen. No i to są dwa skrajnie różne pomysły, tak? Wykluczające się nawzajem i zmieniającym całkowicie odbiór też kilku scen. Znaczy całkowicie może nie, ale no mocno zmieniające. Tak, o tym pogadamy. Ta geneza, więc mm -hmm. no to, to szkoda słów. No. <grym> tak, informacja o prequelu jest totalnie załamująca. Ja staram się nie być jakoś negatywnie nastawiona. Ja wiem, że Smile 2 to nie był prequel, tylko jakby no, kontynuacja tego uniwersum i w zasadzie kontynuacja jedynki w pewien sposób, ale pamiętam, że też pojedynce Byłam taka, no kurde, co, o, o czym tu można jeszcze powiedzieć? Co można dopowiedzieć? A ostatecznie dwójka szalenie mi się podobała, więc taki. Ja tak mam stoktum, nie? Bo teraz ma być stoktum, tylko zamiast tu jest dwójeczka. Tak, więc taki, wiesz, benefitowe dawg y, maleńki im daje, ale, wiesz, poczekamy, zobaczymy, nie? Natomiast w ogóle co do samego dopowiadania, no to zobacz, jaki to jest paradoks, bo z jednej strony i to w zasadzie dotyczy, kina jako takiego, nie tylko horrorów, często obrażamy się, jak coś jest proste, jak coś jest dosłowne, nie jest zakamuflowane. Tak było przy okazji chociażby Together, czyli filmu y o którym czytałam w wielu komentarzach, że jest banalny, że jest prosty, że jest oczywisty, więc ludzie chcą się tak trochę snobować, że no, oni lubią głębokie metafory, oni lubią niedosłowność i tak dalej, i tak dalej, że gdzieś ta prostota jest traktowana jako wada. Natomiast tutaj, gdy dostajemy historię, która niby nam coś wyjaśnia, ale też nie do końca, tak naprawdę nie chodzi w tej historii o poszukiwanie wyjaśnienia jako takiego, no to już gdzieś pojawia się takie cyniczne wyrachowanie, kapitalizm mordonie, że jak coś nie zostało wyjaśnione, no to mamy tę furtkę, żeby wyjaśnić, żeby dopowiedzieć, żeby pokazać palcem, bo horror nie może być po prostu horrorem, nie może być zamkniętą y, historią, tylko musi być już to dopowiadanie, nakierowywanie i tak dalej, No ja strasznie tego nie lubię, tym bardziej, y, że Weapons jest też takim filmem, który właśnie przez ten faktor baśniowości świetnie się ogląda jako taką opowieść o niewiadomej, opowieść stawiającą pewne pytania, zatrzymującą nas w pół kroku, więc jestem pełna wątpliwości. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, o czym już zacząłeś mówić, że Kreger tak naprawdę no, sam się gdzieś bujał z tymi swoimi pomysłami, nie do końca wiedząc o czym chcę opowiedzieć i jak chce opowiedzieć, no to to wzbudza pewne wątpliwości, tym bardziej, że biorąc to wszystko pod uwagę, no to Weapons jest trochę jako taki horror dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią horrory i fakt, że ten prequel ma powstać, no to gdzieś też mnie utwierdza w tej ocenie. A co do ego, no to wiesz, mamy ego Ala Egers i ego Ala Kreger i w zasadzie nie wiadomo, które jest gorsze i które <laughs> gdzieś, gdzieś może być wykorzystane na plus dla nas jako widzów, no bo powiedzmy, powiem tak, jeżeli reżyser ma y, konkretne ego, ale dostarcza mi powiedzmy film, który mi się bardzo podoba, to jestem w stanie machnąć na jego głupie wypowiedzi ręką, prawda? Y, tak było chociażby przy okazji Perkinsa, który też miał jakieś tam głupie wypowiedzi odnośnie horrorów takich bardziej popcornowych i gdzieś on się stawiał po drugiej stronie barykady. No ale powiedzmy Long Legs bardzo mi się podobało, więc niech sobie gada co chce. No ale... Pojawia się niesmak, gdy to ego przesłania to, czym ten film ma dla nas być i jak jego życie ma być dalej poprowadzone w tej mhm. nowej przestrzeni. No bo oczywiście to nie jest tak, nie wiem, że reżyser powiedział, znaczy, okej, okay, mamy cancel culture też, ale to jest inne zjawisko. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że reżyser mówi coś głupiego, ja wtedy stwierdzam głupi film, nie? Ale jednak, gdy oglądam wywiady z twórcami, czy czytam wywiady z twórcami, no to liczę na to, że zdradzą mi coś od kuchni, nie? Podadzą jakąś ciekawostkę, podadzą mi jakąś wskazówkę interpretacyjną, ale też nie łopatą do głowy, tak? Słuchaj, masz to czytać tak i tak, mhm. tylko może, że na przykład oni to się zastanawiają takim konceptem. Może tak jest, może nie. Tak, takie komentarze są dla mnie gdzieś tam fajne, stymulujące. A Zak Kreger, on na przykład nazywa swój film bezkompromisowym eposem. To jest cytat, nie? Co to w sensie... za słowo epos? Serio? Jak no jest? właśnie, jeszcze bezkompromisowy, nie? Bo, bo, bo on jest właśnie taki on-em z tej, z tej półki zobacz, wyżej. Ale zobacz, tak jakby nie? po prostu horror nie mógł być horrorem, tak jakby nie mógł być prostą, fajną historią, tym bardziej, że Weapons taką jest. To jest popcornowy horror. Ale właśnie o to mi chodzi, bo wspomniałaś no. o egersie No i egers można go nie lubić, tak, ale robi, na, on ma talent, w sensie on te po, takie pocztówki z epoki, to robi naprawdę jednak z niesamowitym wyczuciem, dbałością o detale. To jest po prostu ładne rzemieślnicza robota. A mam wrażenie, że te filmy Kragera, mimo, że są spoko, nie? To właśnie są spoko i tam można by jednak trochę rzeczy dopieścić, dopracować, gdyby może ktoś fajny z nim współpracował. Znaczy tutaj w sumie Fincher z nim współpracował, ale pomagał mu od strony Czuć technicznej. trochę tego Finchera. Mhm, od strony technicznej, Ale tak. to pomagał mu przy doborze soczewek, jakichś tam filtrów, postprodukcji i tak dalej, tam metod właśnie obróbki filmów postprodukcji, a niekoniecznie właśnie przy fabule scenariuszej scenariuszu tego typu rzeczach i moim zdaniem lepiej byśmy wszyscy na tym wyszli, gdyby Kreger trochę, wiesz, pociągnął za cugle, wstrzymał konie, niż tak dalej się rozprzęgał, bo jak on mówi, że to jest bezkompromisowy epos. Dlaczego? Już idąc dalej, wspomniałaś o scenie z karabinem maszynowym. Tak nie mówimy o co chodzi, ale jest i absurdalna scena z karabinem maszynowym w ale tak filmie. Ale tak naprawdę trudno powiedzieć, o co w niej chodzi. To jest najlepsze. Nieważne. On powiedział, że ona przyszła do niego dzięki medytacji transcendentalnej. A ja wiesz, sobie myślę, co? Czyli to nie jest zwykła medytacja, to jest medytacja poziom wyżej, prawda? No mm -hmm. nie, no daj spokój. I on przyznał wprost, że on tak samo jak przy Barbarzyńcach, on nie miał konspektu na ten film, tylko on miał pomysł na tam jakieś elementy i dopisywał wokół nich rzeczy. No i dlatego w Barbarzyńce są tacy pocięci, a tutaj też mamy te zmiany klimatu. No i spoko, no w sensie to jest jakaś tam metoda twórcza, nie? Tylko, że ja mam wrażenie, że ja to czuję, że to jest taka metoda mhm. twórcza. Wspomniał właśnie o tym braku genezy czy medytacji, nie medytacji, tylko motywacji dla źródła wszelkiego zła w świecie przedstawionym. Jeszcze w kontekście takiego trochę narzucania, interpretacji, tutaj mamy taką słynną scenę kuchenną, powiedzmy. Dosyć mocną. Ty chyba nawet mi pisałaś na priwie, że to była scena, która najmocniej tobą wstrząsnęła, nie? Jest taka mocna scena z dzieckiem w kuchni, on mówi, że właśnie to jest wątek autobiograficzny, to jest symbol jego życia w rodzinie alkoholików itd. I ogólnie wiesz, rozumiem, tak? może tak być, przykro mi to słyszeć. W Polsce co druga osoba ma pewnie takie doświadczenia, też wiemy, że to jest poważny problem, straszna rzecz, ale ja mam wrażenie, że to nie jest dobry film jako metafora czy nawet ten wątek jako metafora życia w domu z nałogiem, czy coś. Elementy tego da się pewnie tam jakoś naciągnąć, czy coś. Ale właśnie takie narzucanie, masz widzieć w tym to i to, to mi się średnio podoba. I jeszcze to, że on tutaj wrzuca w ten film nawiązania do Pisma Świętego i te metafory żywieniowe, proszę, bo tutaj... Czekaj, do Pisma Świętego w jaki sposób? Bo nie potrafię gdzieś tutaj połączyć wątków. Czy to byłby spoiler? Jak weźmiesz pod uwagę, jak się nazywa dziecko, które zaginęło, gdzie zaginęło i sprawdzisz w Biblii, no to masz konkretny Ach, cytat, który dobrze. też okay. coś ci mówi o tych wydarzeniach. Nie? Okay. To jest trochę zakamuflowane, no ale tutaj jest. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? A te metafory żywieniowe, które też są trochę od czapy i przede wszystkim to bieganie na samolocik. To już nie będę czekał, bo to w sumie nie zdradza nic w fabule, ale chodzi o to, że dzieci na trailerach i w filmie biegają tak jakby udawały samoloty, nie? czyli mają rozłożone ręce na boki i tak jakby lekko opuszczone w dół, może kapkę wykrzywione do tyłu, w taką literkę V ułożone i samo to jest już jest niepokojące, tak? no bo wybiegają w środku nocy i czemu mają właśnie mieć taki, robić takie samolociki, tak? jaki to ma sens o 2.17 w nocy, no nie ma żadnego, więc to jest niepokojące budzi jakiś tam dyskomfort, to pasuje też do metafory takiej pacynki przyczepionej żyłkami, sznureczkami, tak, nie do... Zdecydowanie dłoni tam lalkarza, czyli pokazuje tę bezwładność tych dzieci, co też jest niepokojące. Nieważne, czy to ma ostatecznie jakąś odzwierciedlenie w tym filmie, ale to samo w sobie jest właśnie horrorowo i baśniowo stymulujące. Tylko, że Kregerowi było mało, nie? <śmiech> ludzie tam się tym jarają, właśnie wymyślają teorię, ale mało. Kerek musiał powiedzieć, że ludzie tutaj, czy te dzieci w sumie biegną, jak, cytuję, naga wietnamska dziewczynka pokryta napalmem no. z tego kultowego zdjęcia. The Terror of War albo też Napalm Girl. Zdjęcie zrobione w Wietnamie w 1972 nie roku, wierzę. które po przedstawia dziewięcioletnią dziewczynkę uciekającą ze swojej wioski po tym, jak została ona przypadkowo trafiona w ataku. I to zdjęcie chodzi oczywiście o, w oryginale ono się nazywa Phan Thi Kim Phuc. No i pewnie nie widzieliście gdzieś w swojej historii w swoich książkach do historii, tak? W historii swojego życia, w podręcznikach do historii. To miałem na myśli. I jasne, ta dziewczynka też ma tak ułożone ręce, ale to jest tak kretyński komentarz. W sensie... Powiem ci, że słuchając tego, co mówisz, nie wiedziałam, czy bić głową w ścianę, czy roześmiać się w głos, bo dokładnie dzisiaj przed naszą rozmową widziałam mema z, y, właśnie tym kadrem z filmu z Biegnącym Chłopcem, Mema okraszonego w dużym skrócie podpisem J.D. Vance spieprzający z gabinetu walnego po tym, jak dotknął Trumpa papieżowym dotykiem. Być może pamiętacie, że nasz ostatni papież zmarł niedługo po tym, gdy spotkał się z J.D. Vansem, więc jakby to jest całe wyjaśnienie tego mema. No i ten mem był przekomiczny, prawda? I zobaczcie, to jest porumbane. Ci ludzie tworzą horrory w taki sposób właśnie, żeby były wiralowe, żeby pewne kadry, pewne pomysły niosły się w sieci. No i wiadomo, że internetowy komentariat na tego typu rzeczy odpowiada jakimiś memami, tiktokami, tak jak było chociażby po Megan, gdzie ten taniec tej dziewczynki, mówiąc w cudzysłowie, no niósł się po internecie bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą, to pojawiało się w wielu filmach, no chociażby w trylogii Taja Westa, gdzie konkretne ujęcia z Pearl tudzież Maxine były używane właśnie w kontekście jakichś memów czy śmiesznych komentarzy dotaczającej rzeczywistości. Tylko, że no właśnie, Taya West nie dopowiadał do postaci pojawiającej się w jego trylogii jakiejś potężnej metafory, potężnego skojarzenia. Ale to nawet nie jest metafora, nie? W sensie to, że on ma to w głowie. Może nawet rzeczywiście się tym zainspirował, nie? Ale po Spoko. Co? Ale po jako, że co? zrobił jednak trochę bekowy popkogniak który moim zdaniem wcale nie chce nam za wiele powiedzieć o świecie. być Nawet to, jeżeli chodzi o tę metaforę przedmiot to on bardziej nią jest, bo po prostu akcja się rozgrywa na amerykańskim przedmieściu tak. i tam są jakieś takie tropy, ale czy Krieger je umieścił tam świadomie, żeby coś powiedzieć? Mi się wydaje, że nie, że on je tam umieścił, bo on po prostu je poznał gdzieś w Stanach Zjednoczonych. I, hmm. i tyle, tego w, nie, że to tego jest tego takie wrócę. bardziej, że jakby ja bym umieścił mi akcję w Łodzi, jak ktoś by powiedział, <laughs> bo to jest metafora tam, tego, że na Bałutach jest coś tam. No nie, ja jestem z Łodzi, ja znam to miasto. tak Trochę też czytałem mojego historii, e, lubię po nim łazić, znam różne zakątki i, i jakbym umieścił akcję mojego filmu czy książki w Łodzi, no to pewnie byłyby tam różne wątki łódzkie, tyle. No, no tak, Łódź Monamur, Mon e, nie rozumiem hejtu na to miasto, e, ale dobra, wraca wracając do <laughs> tematu, Wiesz, się tego skojarzenia, które mówisz. Od razu mi się przypomniał Wes Craven w ostatnim domu po lewej, który zainspirował się też tym kultowym zdjęciem z Wietnamu, gdy ten jeden wojskowy celuje w głowę tego drugiego faceta, który jest, no wiadomo, zrozpaczony i tak i I podobne ujęcie pojawia się też w ostatnim domu po lewej. Tam chyba Kruk celuje w kogoś w podobnym geście. Tylko to był film, który powstał w konkretnym czasie i miejscu i był naładowany wściekłością konkretnych osób, które obserwowały to i były bezsilne wobec tego typu obrazków. Więc to jest niejako naturalne, że tą swoją złość, bezsilność gdzieś odwzorowywali w tym, jak ich filmy wyglądają. Natomiast tutaj mamy gościa, uprzywilejowanego białasa z Ameryki, który sobie myśli, a wykorzystam, nie wiem, skojarzenie z tragicznym konfliktem, który pochłonął tyle ofiar i powiem. To nie jest aktualny dla Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, tak, w, tak, tak. w sensie to nie jest chociaż, Gaza czy Ukraina czy coś. Chociaż no. czy jest aktualny czy nie to jest w ogóle temat na inną dyskusję, bo jednak Amerykanie nadal otaczają mitem Wietnam, tylko że mitem Zrozumianym zupełnie opacznie, ale, ale nie wchodźmy w to. W każdym razie no, to jest zupełnie zbędne i też wydaje mi się, że to trochę się odnosi do tego, o czym już powiedziałeś, czyli to takie wskazywanie palcem widzowi na coś, co ma go poruszyć, co ma nim wstrząsnąć, tak jakby obrazy nie mówiły same za siebie. Ja nie lubię tego, tego chwytu, takiego dopowiadania i powiem Ci, że czułam się szczęśliwsza, nie wiedząc o tym, co Kreger wygaduje w wywiadach, bo to, co jest w filmie działało na mnie absolutnie odnośnie tej sceny w kuchni. Dla mnie ona była fenomenalna, tylko... Miałam wrażenie, że była trochę od czapy. Pojawiła się po to, żeby nie mieć jakiegoś tego ciężaru, który by nam bardzo mocno wpłynął na to, jak ten film wygląda. Tak jakby Kreger trochę ją chciał zaakcentować. I zostawił tak pół słowa, prawda? Eee, Możemy do niej wychodzić w trafie Tak, jeszcze, jak, tak mm -hmm. jak najbardziej. W każdym razie tę traumę tego dziecka, tego chłopca absolutnie czułam. I tutaj też to się fajnie zespalało z tymi różnymi narracjami, czyli jak bardzo my czegoś nie widzimy, co tak naprawdę mamy pod nosem, więc to jest fajne. Ale to działa, działa bądź nie, ale jeżeli działa, no to działa na na, wiesz, bazie samego filmu, samych obrazów. I po co te wyjaśnienia? Tego zupełnie nie rozumiem, takiego mm, wskazywania, nie wiem, interpretacji, inspiracji. No, kiepsko. Mm -hmm. No dobra, no to nie wiem, czy chcesz jeszcze jakieś wątki pogorszyć, czy powoli zmierzamy do finału i podsumowania? W strefie spoilerowej pewnie jeszcze No coś... tak, tak, ale to się przed strefą spoilerową. Coś jeszcze byś chciała, czy...? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że możemy... A aktorsko? Podoba o, aktorsko. ci się tutaj ta obsada? <śmiech> Widzisz, ja tutaj już gnałam bardzo mocno do spoilerów, bo poruszyliśmy tutaj mm -hmm. takie poważne wątki, ale zapomniałam jeszcze o... o zapomnieliśmy o aktorach, bo rzeczywiście tutaj skastowanie jest fenomenalne i to jest akurat bardzo, bardzo duży atut tego filmu i w tym kontekście Kreger mam wrażenie, że się wykazał, bo aktorzy są prowadzeni fajnie, wykorzystywani są fajnie, bo mam wrażenie, że widzę ich z innej strony niż widziałam we wcześniejszych filmach. Josh Brolin, on często jest takim zawadjaką, trochę takim gościem napakowanym testosteronem, który tylko czeka, żeby wybuchnął. Ale tutaj to jest gdzieś z takim fajnym dowcipem, żartem yy, poprowadzone i, i gdzieś mi to grało. Julia Garner absolutnie kocham. Jest dla mnie fenomenalną aktorką. Ostatnio widziałam ją w The Royal Hotel, który bardzo mi się podobał pod względem tego, jak portretuje tą walkę płci, mówiąc bardzo górnolotnie. I ona też ma fajną fizjonomię, która pasuje do jakichś takich dziwnych historii. Fajnie wykorzystuje to jako atut do tego, żeby tę rolę kreować. No i ja w ogóle strasznie lubię, że ona jest no babą. Pani Gandhi nie jest zbyt sympatyczna i to też jest trochę takie wyzwanie, zarówno dla aktorki, jak i reżysera, żeby swoją historię oprzeć właśnie na, na, takim, na takiej postaci. I Julia sobie poradziła z tym znakomicie. Natomiast jeżeli... Znaczy z tą wriadną babą ja bym nie przesadzał, ale właśnie to... Bo, ja właśnie bym nie chciał, żeby ona była wiadną babą, bo wtedy ta, ta początkowa y, niejednoznaczność tej postaci by zniknęła, nie? Bo byśmy od razu stwierdzili, aha, to ona coś tam. A tak to właśnie o to chodzi, że ona jest taka pozornie w miarę normalna, ale jednocześnie ale... Ma, ma mega dziwne zachowania, zaczyna się robić egotyczna, jest uzależniona, nie? bo mam ten wątek właśnie w sumie mm -hmm. też alkoholowy Trzymaj, gdzieś coś ci powiem. Ja jestem totalnie w stanie sobie wyobrazić, że komentariat określiłby ją w Renou Babu, więc ja to trochę powiedziałam tak pół żartem, pół serio. Mm -hmm. Właśnie w kontekście tego, jak często takie bohaterki są oceniane. No, pamiętaj, że żyjemy w społeczeństwie, które potrafiło bardziej hejtować Skylar z Breaking Bad niż Waltera, prawda? Więc gdzieś tutaj... Sean Patrol mamy tak son patrol, prawda? To jest przerażające, więc ten mój komentarz, czy ocena była mhm. raczej do tego, jak kultura często postrzega takie bohaterki, niż mojej oceny jako takiej. Jasne, jasne, Dobry. Bo ona jest naprawdę niejednoznaczną, trudną, dziwną bohaterką i to było super. Ale chyba, jeżeli chodzi o aktorstwo, w zasadzie nie chyba, tylko na pewno, no to absolutnie największymi gwiazdami jest dla mnie Austin Abrams, czyli właśnie ten Ćpun James. I tutaj proszę cię o pomoc, jak jako germanisty, pan Alden o trudnym do wymówienia nazwisku, który gra policjanta. Alden Ehrenreich. Pięknie, Szymas. Dobrze, że zdjąłeś ze mnie tą e odpowiedzialność. W każdym razie no ich komediowy timing jest tak rewelacyjny. No, oglądało się ich z taką przyjemnością. Tym bardziej, że postać naszego policjanta niby jest wprowadzana jako taki niegroźny, troszkę taki ciapowaty gościu, który gdzieś tak daje sobie popychać w różnych kontaktach z różnymi osobami. Natomiast w relacji z Jamesem, z naszym panem Czpunem, wychodzi z niego Trochę taka mroczność, bym powiedziała. Pewnie przejdziemy w sferze spoilerowej do tej sceny, ale dzieje się tu między nimi dużo ciekawych rzeczy. A jak u ciebie było? Kogo wspominasz najlepiej? A czy to jest w ogóle... Dla mnie zaleta, że wiele postaci tutaj nie jest czarno-białych, tylko jest na skali szarości, nie? że mają cechy jakieś tam w miarę pozytywne albo neutralne, ale też negatywne. Mhm. I tak można wybierać, tak, na czym się bardziej skupimy. Ja, znaczy Julia Garner jest rzeczywiście dobra. Ty wspomniałeś o tym, że tutaj aktorzy są dobierani do takich kul, z którymi ich może nawet niekoniecznie kojarzymy czy coś. Podoba mi się, że Garner w każdym filmie wygląda inaczej. Tak, <gry> czy ona tak. ma te włosy proste, czy Dysamowite ma te swoje loczki, jest. czy ma ciemniejsze, czy jaśniejsze. Ona się tak wizualnie zmienia, to jest ciekawe w ogóle, bo część aktorów, nawet jak im dasz okulary, perukę i kapelusz i wąsy, no to ty ich rozpoznasz od razu, a jej mhm. trochę zmienisz fryzurę i masz wrażenie, że to jest inna kobieta. Ale przechodząc od tego, mnie się podobał właśnie Josh Brolin jako ten nasz tata, który no niby właśnie ma te pozytywne pobudki, no bo chce uratować swoje dziecko i odnaleźć, ale to, w jaki sposób to robi, też jest takie właśnie... Jest cały pochłonięty tą historią, tak za wszelką cenę. Tak, ale on też manipuluje ludźmi dookoła, nie? Jest agresywny, tam na początku to w ogóle zachowuje się jak jakiś właśnie taki obrażony gnojek za przeproszeniem, mhm. jak tak... I jeszcze właśnie wiemy, że ten jego syn też jest trochę zwichrowany, który zaginął, etc. Więc to też jest fajne, nie? Że to nie jest po prostu postać kochającego ojca, Albo znowu ojca Przemocowca Kropka, tylko trochę tego, trochę tamtego, trochę tam jeszcze trzech innych archetypów. I mnie się bardzo podobał Benedict Wong jako Markus, Markus to jest w ogóle. No chyba moja ulubiona postać z tego filmu. O, I też właśnie od strony komediowej Markus mnie rozbroił. Chociaż w, <laughs> znaczy może... w sumie nie dziwię się, że ten najbardziej, biorąc pod uwagę twoją profesję, to gdzieś może poczułeś z nim więź. No wiesz, no jak my też jadła nauczycielkę, nie? A tutaj Markus jest dyrektorem szkoły. Ale no... No ale to, no to w sumie wszystkich jakoś tam wymieniliśmy, nie? To by się podoba jedna trójka bardziej, mnie druga trójka bardziej. Tak, także duże brawa dla reżysera, no bo to też sztuka aktorów fajnie poprowadzić. Tym bardziej, gdy masz takie, no... No wszystko duże nazwiska, no bo to są jakoś powiedzmy, wszyscy aktorzy, którzy gdzieś, gdzieś istnieli, gdzieś mają konkretne skojarzenia, jakie niosły ze sobą. No może poza Julią, która rzeczywiście jest bardzo nietrudzona. jest na topie, nie? Yy, Tak, Chwilowo. tylko wiesz, co? Ja nie potrafię jej yy, jakby połączyć z jakąś konkretną estetyką, bo ja po raz pierwszy ją widziałam w asystentce, nie wiem czy, czy, czy znasz. W każdym razie to taki bardzo mocny dramat, zrealizowany tuż po wybuchu mitu, więc to zrobiło na mnie duże wrażenie. Natomiast w The Royal Hotel była bardziej taką właśnie silną babką, a tutaj znowuż jest trochę taka zagubiona, niejednoznaczna, dziwna, trudna i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze trochę mi się pokazuje z innej strony. Także szapobana, naprawdę, żeby okiełznać taką grupę aktorów i w ogóle w takiej historii, która no jednak wymaga pewnego dystansu i też jakiejś określonej charyzmy, żeby się w tej historii odnaleźć, prawda? No bo nie każdy aktor będzie pasował właśnie do takiej fabuły. Powiem Ci, że zanim poszłam w ogóle na film, to widziałam jakieś zdjęcie zestawiające, kto miał zagrać daną rolę, a kto ostatecznie pojawił się w filmie. I nie wiem czasem, czy w postać naszego policjanta nie miał się wcielić Pedro Pascal i tu powiem ci, że totalnie sobie nie potrafię tego wyobrazić, więc cieszę się, że padło na Aldena właśnie. Znaczy to by była trochę inna postać pewnie, nie? Mhm. Ale może też by zagrało, nie? No z drugiej strony Papa Pedro też może by się jako taki gliniarz, tylko trochę inaczej właśnie minimalnie zmodyfikowany, jakoś tam sprawdził. Ale nie no, postaci jest rzeczywiście w porządku. No ale niestety wrócę jednak do mojego marudzenia. No moim zdaniem ten film kończy się trochę niesatysfakcjonująco. I nie chodzi mi tylko o to, że trochę się z tymi oczekiwaniami rozjechał, ale też o to, że właśnie on nas pozostawia z niewielką ilością informacji i to nawet nie chodzi o to, że ja jakiejś wielkiej ekspozycji, ale mam wrażenie, że dostajemy takie trochę rozgrywkowe pitu-pitu, totalnie rozpisane pod to, żeby finał był widowiskowy, ale logika leży i kwiczy, to co tam się dzieje większego sensu moim zdaniem nie ma. No i potem film się kończy, tak? I ja mam w głowie obraz takiego kinowego potwora Frankensteina, w sensie takiego filmu zlepionego, nie z elementów, nie takiego kolażu, w którym ja widzę, że to było wycięte z czegoś, to było przyszyte, to było doklejone, to było namalowane. I te elementy niekoniecznie moim zdaniem do siebie pasują. Ani to mnie nie przestraszyło jakoś mocno, nie wywołało tej pełni strachu, ani porządnie nie rozbawiło, no bo ja nie wiedziałem że w ogóle, czy się powinienem śmiać czy nie przez dłuższy czas. I to jest pewnie kwestia tej kampanii Maybrook Missing, więc mógłbym powiedzieć, no, że ja się źle nastawiłem, e, bo nastawiłem się na bardziej poważne dzieło. No ale to nadal wina New Line Cinema. Ja sobie tego też nie wziąłem z Księżyca, tak? To oni mi podrzucili te kryptyczne, fan <gry> footage'owe, mokumentarne materiały, tak? Prasowe, więc nadal zwalam winę na twórców. Nawet w sumie doceniam to, że film nie wyjaśnia wszystkiego, ale no nie doceniam, że nie wyjaśnia nam absolutnie nic, a teraz kręcą prequel. W prequelu ci wyjaśnią wszystko. Tak. I mam wrażenie jeszcze, że prolog stoi w sprzeczności z epilogiem, bo dostajemy na początku prolog z głosem z OFU. W ogóle taka jakaś dziewczynka nam czyta, czy znaczy czyta, no, mówi nam informacje tak, że właśnie wydarzyło się to i to. To są w ogóle problematyczne sceny w horrorach i w ogóle w filmach. nie? Ten głos z OFU, wiele osób tego nie lubi. Ja w sumie zazwyczaj też mam z tym jakiś mniejszy lub większy problem. Tutaj to nawet jakoś grało, tylko że ja byłem przekonany, że to powróci, nie? że to ta dziewczynka, która to czyta, że to będzie jakaś ważna postać, coś takiego, ale nie, film o niej zapomina w ogóle i tyle. I jeszcze na koniec dostałem epilog, który moim zdaniem właśnie neguje informacje z prologu. No i wizualnie, to się chyba na też pisałem, mnie się ten film kojarzył z taką pewną nie wiem, sztucznością, taką laboraty, laboratyjnością, nie wiem, czy jest takie słowo, <laughs> y, y, y, nie wiem jak to ująć, ale y, gdy oglądałem na przykład y, thrillery czy Horror od Sony, chociażby nie wiem, Searching, Missing, y, Searching z 2018, to te filmy mi się w miarę podobają, ale mam wrażenie, że są takie no właśnie kapkę sztuczne, takie, że kolory mają jakby trochę nienaturalne, że coś jest właśnie wyprane trochę z kolorów, czy coś. Tutaj przy Weapons też miałem trochę taki vibe, tylko, że Weapons właśnie zmienia te estetyki, nie? Wizualnie on też trochę przechodzi ewolucję, więc nie jestem w stanie tego jakoś ostatecznie umiejscowić. To nie jest tak, że on mi się jakoś nie podoba, ale wywołuje we mnie dysonans poznawczy. Stwierdzam, że wiesz, wizualnie jest spoko, ale zwracam uwagę na to, że jakoś mi wygląda... Dziwnie. No, tyle. Okej, okay, postaram się odpowiedzieć na tę kwestię bez, bez spoilerów, bo tutaj już, już, już mam na końcu języka różne komentarze. To może ujmę to tak, jeżeli chodzi o wizualia, to od razu gdzieś mi się pojawia połączenie z tą baśniowością, o, którą, o której już mówiliśmy. Przez to, może tak być. Może tak być, prawda? Przez to ten film no, jest rzeczywiście taki przefiltrowany przez taką specyficzną właśnie... Też mamy sceny snu, nie? Jest jeszcze inną tak, estetyką. I to tak, właśnie to, wszystko tak. tak się przebija. Jedno, drugie, trzecie. No. Mhm. I mam pewne obawy, że to może w domu na małym ekranie nie zadziałać. Tak jak zadziałało na mnie w kinie, w ciemnej sali. Robiło to na mnie wrażenie. Fajnie to wyglądało. I cały czas miałam ten filtr baśnie z tyłu głowy, bo powiem ci, że mega duże wrażenie... Zrobiło, zrobiła na, na mnie na przykład taka powracająca scena otwieranych drzwi do tego konkretnego domu, który, do którego prowadzi nas akcja. Mhm. To było tak nasączone jakimś napięciem, dziwnością, jakimś takim oczekiwaniem, niepewnością, że naprawdę poczułam jakieś, jakieś takie ciary, lęk, y Taki trochę wręcz dziecięcy, czyli wiesz, wejdę do domu i co się stanie? Kto w tym domu mieszka? Ale to jest takie, przepraszam, że się wcinałam, ale to no. jest takie bardzo tu i teraz, tutejsze, bo to się, te drzwi się kojarzą trochę z przestrzeniami liminalnymi, nie? Że masz, bo to są normalne drzwi do tak. normalnego budynku, więc teoretycznie znaczy straszne jest to, że my do końca nie wiemy, co jest w środku, ale one rzeczywiście nie budzą tylko tego lęku o postacie na przykład, które są w środku, czy na zewnątrz, czy coś, tylko budzą taki lęk, jak fiction, nie? Taki dziwny lek. Like, jakby no tam się miał jakiś mikrokosmos otworzyć, przestrzeń zakrzywić czy coś. no mhm. Tak, tym bardziej, że tutaj też kamera stosuje fajny trik. Bez, bez wdawania się w spoilery pojawiają się takie sceny, gdzie z, przez te drzwi wychodzą jakieś postaci, e, robią coś dziwnego i wracają do, do danego domu. Tylko, że one są nieostre. Kamera się skupia na innym punkcie, a one gdzieś, gdzieś tam w tle się przewijają i to potęguje to wrażenie takiego niepokoju na zasadzie, co za tymi drzwiami się znajduje. I znowu to mi się wiąże z tymi przedmieściami, o którymi już mówiliśmy, czyli ten lęk, strach, który kryje się w twojej okolicy. No i to jest taki motyw no, kanoniczny dla amerykańskiego horroru już od lat 80. i, i wcześniej, no ale szczególnie lat 80. Nie wiem, jakiś Kraven czy inni yy, tego typu twórcy. I trochę gdzieś tutaj jakąś taką nić połączenia yy, znajduję. Więc przez yy, właśnie ten filtr baśni jestem w stanie dużo temu filmowi wybaczyć. Chociażby właśnie to, że to zakończenie jest takie, a nie inne. No tylko właśnie po kolerę ten prequel. Także yy, trochę się zagotowałam, przyznam ci. Mm -hmm. No dobrze, no to ja ci powiem, że jak minęło trochę czasu od seansu, to myślę, że w teorii siódemkę mógłbym dać, ale tak... E Moje wrażenia po sensie to była szóstka. Nie? Jednak U. tak mocno mi się rozjechały te wyobrażenia po pierwszym akcie z tym, co dostałem w kolejnych i ten dysonans był na tyle silny. I te inne problemy gdzieś tam też na mnie tak mocno działały, że to była dla mnie tylko siódma. No tak sprawiedliwiej myślę, byłoby dać siódemkę. A ty, jak tam byś to oceniła? Okej, okay, ja osiem? dałam osiem. Osiem na dziesięć. Mhm. Chociaż przyznam ci się, że mam pewne obawy, czy drugi sens będzie tak samo satysfakcjonujący ósemkę dałam głównie za pewną postać, o której powiemy w sferze spoilerowej, która gdzieś dotyka fajnych takich skojarzeń, które lubię w horrorach, y, lubię w folklorze w, ogól w ogóle, więc to, to gdzieś mi się fajnie sprawdziło. No i właśnie ten wątek taki dramatyczny, związany z naszym chłopcem, który fajnie jest powiązany z, z tymi narracjami i w ogóle z całą historią, chociaż no, to jest... Y Zasłonięte trochę cieniem tych wypowiedzi Kregera, które przywołałeś, także po części mi zepsułeś ten seans. No bo y, naprawdę, no, same te obrazy robiły robotę, a teraz mam z tyłu głowy taką myśl, że stworzył je facet, który. O rany, trochę chcę, żeby to jego ego wybijało ponad to, co stworzył, i tak naprawdę po co. Mhm. Kropka. Oceniliśmy, zaraz tak. będziemy mogli podyskutować już bez żadnego gryzienia się w język, więc na ten moment wszystkim, którzy filmu nie widzieli, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Jak słyszycie, no, nawet ja no, mówię 6-7 na 10, no to to nie jest tak, że odradzam. Nie? A Marta poleca 8 na 10, to jest przecież wysoka ocena, więc jeżeli macie możliwość, to jeszcze lećcie do kina. A całą resztę i osoby, które albo nie boją się spoilerów, albo film już widzieli i chcą posłuchać jeszcze o szczegółach, e, jakie tam wrażenie na nas e, zrobiły, no to zapraszamy na strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Cześć. Hej. Uwaga! Spoiler! Witam ci ponownie, ciociu. Dzień dobry, dzień dobry. Byłeś grzeczny? Eee, zawsze. <śmiech> Bardzo dobrze. Przeżyjesz. Oj, no dobrze, no to jesteśmy w strefie spoilerowej. Nie wiem, od czego chciałabyś zacząć? Od sceny może... kuchennej, od filmu? Mhm. Hmm, ha, no właśnie. To, od czego chciałabym zacząć, jest niejako ze sobą połączone, więc może tak naprawdę zacznijmy od postaci, no tak naprawdę najważniejszej, która jest powodem, że to wszystko się dzieje, czyli od naszej cioci, która jest odpowiedzialna za to, że w naszym mieście giną dzieci, dzieją się dziwne rzeczy i w ogóle że nasz, nasz bohater, ten któremu towarzyszymy przez pewien, pewną część historii, czyli Alex, no, przeżywa dramat i podoba mi się to jak z jednej strony podoba mi się to jak ta postać jest prowadzona, że to jest taka czarownica, nie do końca wiemy, czy ona tak naprawdę z tą rodziną jest związana, czy ona jest rzeczywiście tą ciocią, czy jest jakimś tajemniczym bytem, który, nie wiem, żeruje na przypadkowej rodzinie i akurat pojawiła się tam. Mhm. W każdym razie jest na tyle dziwna, I że chciało mi się ją śledzić. O to pytano. Mhm. Oto to pytano Kregera i aktorkę też i oni tak wymijająco powiedzieli, a jak wymyślicie? Nie, I to było fajne, to moim zdaniem jest bardzo tak. spoko, tylko że Kreger się przyznał, że on w sumie nie ma genezy Gladys jako takiej. On powiedział, że ma dwa scenariusze, dwie opcje wydarzeń i to są skrajnie różne scenariusze, bo w jednym Gladys to jest umęczona kobieta ratująca własne życie. To jest kobieta, która właśnie decyduje się tutaj zawładnąć tymi dziećmi tymi dorosłymi i żerować na ich energii, żeby uleczyć siebie. Nie? I jasno, ona nadal czyni straszne rzeczy, ale no taka sugestia, że ona jest doprowadzona właśnie pod ścianę nie? i że albo po prostu ona, albo ktoś inny i że ona nie chce umierać, nie? że to jest jej motywacją, jej motorem działań napędowym, to by zmieniało trochę odbiór tej postaci, nie, bo nie byłaby to po prostu jakaś Wiedźma Wariatka czy coś takiego, tylko no, postać właśnie Fragiczna. rozdarta wewnętrznie mhm. może. tak. A drugi wariant też jest ciekawy, bo drugi scenariusz zakłada, że Gladys to w ogóle nie jest człowiek, to jest nadprzyrodzona istota jak Wiedźma nie wiem, zły czy Scotta Snydera, jakaś właśnie pradawna siła, która tylko upodabnia się wyglądem do ludzi i to by też tłumaczyło, dlaczego ona hoduje trochę ten ludzki wygląd, dlaczego ona się tak ekstrawagancko ubiera, maluje i tak dalej, no bo ona nawet nie jest człowiekiem, tak? ona po prostu stara się zachowywać jak człowiek. No i tak jak mówię, niby aktorka miała wybrać backstory i pod grać, a potem nawet nakręcili jakiś krótki chapter, który miał y, trochę to backstory rozwijać, ale ostatecznie nie umieścili go w filmie. No nie wiadomo, czy on się kiedyś ukaże na jakimś Blu-raycu, y, czy może właśnie po prostu skoro kręcą prequel, to tamto wykorzystają, <grych> albo nakręcą od nowa. No zobaczymy. To tak, ja kompletnie nie widzę w tym filmie przestrzeni na wersję numer jeden. W ogóle by mi się to nie kleiło z tym, jakie wrażenie ten film sprawia i o czym on jest. To jest dla mnie totalnie jakaś postać nierzeczywista, nierealna z jakiegoś zupełnie innego porządku. Stąd też no, możemy już rzucać tytułami. Film wygląda trochę jak taka wariacja na Jasia i Małgosię, gdzie ta postać tej czarownicy mrocznej starej baby żeruje na dziecięcego Energii po to, żeby no, zyskać siły, prawda? No i mhm. to jest y, rzeczywiście fajnie wykorzystane, i tutaj możemy właśnie y, powrócić do, do tej sceny w kuchni, która chyba z tego, co słyszę, wzbudziła w nas y, no, y, różne. Y, wrażenia. Emocje. Czy, czy, czy Emocje, tak. <głos> Zabrakło mi słów. W każdym razie, no, nasza Gladys, gdy tutaj atmosfera się zagęszcza, gdy no już coraz bardziej gdzieś tam ma wpływ na poszczególne osoby z tej okolicy, no to dochodzi do tego, że już odkrywa karty przed naszym Aleksem, mówi mu, że teraz on ma jej pomóc w zawładnięciu tymi dziećmi. W ogóle poznajemy historię, dlaczego te dzieci zniknęły i tak dalej, i tak dalej. No i w Tak, ogóle... i to jest straszne, takie, no, jak Deus Ex Machina, chodzi mi, totalny przypadek, nie? Bo ona może kontrolować osoby, których prywatne rzeczy posiada. Tak. I ona poprosiła Aleksa, żeby przeniósł prywatne rzeczy wszystkich uczniów ze swojej klasy, no i on akurat wykminił bardzo sprytnie, to jest mega <śmiech> w ogóle no podejście się to do tego, no. że każde dziecko ma swoje takie Pudełko plastikowe, zamiast szuflady, nie zamiast szafki. I tam trzymają swoje rzeczy, i na tych pudełkach są karteczki z imionami, które każde dziecko samo sobie narysowało. No chyba, że rodzice im narysowali, ale no, zakładamy, że jednak dzieci. I on to zabiera, ale to jest coś, na co on wpada na miejscu, bo po prostu jakimś cudem go oświeciło na moment, ale normalnie, jakby on miał kraść od każdego dziecka po jednej rzeczy, no to po pierwsze to by było tragiczne, w sensie tak filmowo, nie? No jakby to tak. wyglądało? Pół godziny wykradania jakichś gumek temperówek, książek, nie wiem, spodenek do WF-u czy czegoś tam. Ale druga <laughs> tak. rzecz, że jak gdyby, wiesz, samo zlecenie tej misji jest głupie, nie? No bo co to dziecko ma zrobić? To jest młodziutki chłopiec. Nie wiem, w jakim on jest wieku, no ale to, to nie jest misja dla osiemnastolatka, tylko dla, nie wiem, dwunastolatka, może dziesięciolatka czy coś, no. Tak, to może być absurdalne, chociaż ta scena w kuchni niejako nam wyjaśnia, dlaczego Aleks decyduje się na, to, na wykonanie tej misji, prawda? No bo tutaj yy, nasza Gladys, nasza cioteczka no, odsłania karty, pokazuje swoje mroczne oblicze i yy, niejako osacza naszego dzieciaka, mówiąc, że jeżeli tego nie zrobisz, to nie wiem, twoi rodzice... Yy, zginął, mówiąc bardzo ogólnie i będziesz cierpiał i wszystko co najgorsze. I w ogóle nie możesz absolutnie mówić o tym, co się dzieje w domu, tylko masz zrobić to, co ci każe. Więc no dzieciak jest absolutnie straumatyzowany. I... Tak, ale od strony no. manipulacji, nie? To takie nie mów w wolę, co się dzieje w szkole. Tak. I jeżeli chodzi o te techniki socjotechniki, które Gladys stosuje, to to jest świetna scena. To naprawdę łapie za serce, bo mamy to dziecko, które nie rozumie, co się dzieje. Jego rodzice zamienili się w zombie. Nie ma z nimi kontaktu. Są jak manekiny, nie? I jeszcze jest ta jakaś dziwnie umalowana stara baba, która nagle ci mówi masz mnie słuchać i masz być moim sługą teraz niewolnikiem, bo jak nie, to patrz. I to jest mega przerażające, tylko że jak ona mówi, to patrz, to ona zmusza rodziców, żeby się dzigali widelcami w twarz. I dla mnie to było tak absurdalne, nie? W sensie to nie tak, że ktoś sobie coś odkroił, czy yy, coś, tylko dzigali się widelcami w po twarzy. Co, to, to jest straszne nie? i to pewnie boli czy coś, ale oni nie reagują, bo oni są w tym momencie noszmaczanymi kukiełkami i ja w tym momencie miałem po prostu na twarzy trzy litery WTF i, i trochę no. się bardziej uśmiechnąłem, niż przeraziłem, szczerze mówiąc. Szymas, to teraz wchodzę ja cała na biało i mówię ci, a co jeśli pan Zach Kreger zacząłby tłumaczyć, że ta scena była metaforą epidemii, używania fentanylu, że to jest w ogóle metafora narkomanii Nakuwanie w Ameryce. <głos》>, tak. Ja to mówię pół żartem, pół serio, ale jestem totalnie w stanie sobie wyobrazić, że reżyser w taki, sam, w taki sposób by to tłumaczył, tym bardziej, ale że... Wiesz to? No. to ma sens, bo on powiedział w którejś rozmowie coś na tej zasadzie, że Gladys właśnie wkracza do domu jako jakaś obca substancja, nie pamiętam jakiego użytkownika, ale chyba substancja właśnie i zmienia zachowanie domowników. nie, Dom staje się przerażającym, strasznym miejscem, tak? A ty musisz następnego dnia wstać rano, ubrać się, umyć zęby, iść do tak. szkoły i udawać, że wszystko jest normalnie, a potem wrócić do domu i chować się przed kimś, kto był kiedyś twoim rodzicem. On coś takiego powiedział. Teraz parafrazuję, bo nie mam tego na świeżo i no. przed nosem, ale dosłownie coś takiego pisał, więc tak. jak teraz powiedziałaś na głos o tym, że to może być kucie igłą z heroiną, fentanelem, czy czymś. że znaczy ja nie wiem w sumie jak się fentanyl podaje, tak, nawet czy igłą, czy nie. Ale, no tak. ale, ale, ale wiesz, jeżeli jakby... tak, to, to, to tak, bardzo prawdopodobne, że to jest, Jezus Maria, a to jest jeszcze głupsze, że oni to robią widelcem. To już naprawdę mogła wziąć strzykawkę, czy igłę, Też nie, czy, czy, nie to by było, Nie już... wiem, mm. no... Tym bardziej, A. że cała ta otoczka wokół epidemii zażywania fentanylu jest sprowadzona do tego zombizmu, wiesz, u osób uzależnionych, mm -hmm. że one niekoniecznie, znaczy niekoniecznie, po prostu nie ogarniają co się dzieje wokół nich i chodzą w taki specyficzny sposób. Więc wiecie, ja sobie teraz żartuję, ale totalnie widzę Kregera tłumaczącego to w ten sposób. Tym bardziej, że kłócie pojawia się też właśnie w wątku naszego narkomana i, i, i policjanta, yy, który jest jakimś znerwicowanym, typem który w tej takiej półśmieszno-półstrasznej scenie pyta, ale nie masz hifa, nie masz hifa. Więc to jest jakiś taki motyw powracający, więc Kreger na pewno ma dla niego wytłumaczenie. Mhm. Ale tak, jestem sobie też w stanie wyobrazić, że to może gdzieś tam wytrącać z odbioru, bo jest rzeczywiście zawarte w scenie takiej bardzo mrocznej, na, na takiej zasadzie, że dziecko w rodzinie alkoholowej, czy w ogóle w rodzinie, gdzie rodzice są uzależnieni. Tyle, tak, dysfunkcyjnej, gdzie rodzice są uzależnieni, czy w ogóle nie są rodzicami, prawda? No to dziecko trochę przejmuje odpowiedzialność nad, nad domem, często nad rodzeństwem, często w ogóle nad tym, żeby rodziców Ale wiesz, doprowadzić co, do porządku. No. To odwrócenie ról moim zdaniem by działało świetnie jako taka metafora, gdyby nie było glady w tej stanie. Gdyby po prostu to było tak, że Aleks właśnie nie rozumie, co się dzieje, ale wraca do domu i okazuje się, że rodzice są pod wpływem tego czegoś, mm -hmm. nie tej siły, pod wpływem Gladys, ale dla niego to po prostu no coś się z nimi stało i że on się y, musi nimi opiekować. Właśnie mamy to odwrócenie ról rodzica, i, y, czyli dorosłego i dziecka i on musi gotować, sprzątać, karmić rodziców, żeby to jakoś przetrwało, to myślę, że to bym kupił jako metaforę. Nie I to by było poruszające, właśnie łapiące za ducho i smutne ja, ja teraz, wiesz, e, prywatnie też miałem, już jako dorosły, nie jako dziecko, też miałem takie etapy, ale teraz jako dorosły też po prostu byłem przez dwa miesiące pielęgniarką, e, dawałem zastrzyki, zmieniałem pieluchy, gotowałem, sprzątałem, robiłem zakupy, jeździłem od szpitala do szpitala i tak dalej, i tak dalej. Wiem, jaki to może być ciężar i mhm. jakbym to zobaczył wtedy jeszcze z dzieckiem, nie w roli głównej, no to pewnie bym się tam spłakał równowki nie? ale mam wrażenie, że no. właśnie przez dodanie do tego y, do tej sceny czynnika zewnętrznego, że on całą tę symbolikę burzy, nie? że on z tego, w sensie, no okej, okay, no, coś tam jest, ale że to, to niczemu nie służy, nie? że po prostu to, ja... to jest jednak fabuła tu i Okej, okay. to ja powiem tak, jestem w stanie się podpisać pod tym, o czym mówisz, ale też nie mam problemu z tym, że ten wątek wygląda w taki, a nie inny sposób. Okej, okay, Gladys jest trochę w tym momencie takim narratorem, takim, spełnia funkcję takiej ekspozycji, no bo rodzice są w ogóle oderwani od rzeczywistości, nie kontaktują, więc ktoś musi powiedzieć te słowa, typu, ale nie mów w szkole, co się dzieje w domu i tak dalej. Więc jakby tę fun funkcję tutaj spełnia. Okej, okay, jakby kupuje, to, jak to wygląda, ale też jestem ale wiesz, sobie to, w stanie to właśnie jeszcze lepiej by było, jakby ona mu tego nie powiedziała, tylko jak on byłby w szkole, i nie wiem, ktoś by opowiadał o tym, jakim chyba wspaniałych rodziców, bo tam byli, nie wiem, w kinie, w Luna Parku, gdzieś tam. A co u ciebie? On by musiał kłamać, no bo co ma powiedzieć, nie? Na mhm. przykład wtedy, jakie to by było mocne. Okej, okay, to, to ja powiem ci tak, że ja mam problem z inną rzeczą, bo ten wątek jest taki trochę niedogotowany początek, <laughs> kulinarne metafory, początek bardzo mi się podoba i to mi się super spinało z tymi różnymi narracjami, różnymi punktami widzenia, które tak jak zaznaczyłeś na początku. Różny punkt widzenia pokazuje nam daną sytuację trochę inaczej, więc tutaj już miałam tak z tyłu głowy taką, takie wyjaśnienie, że różni ludzie widzą tego Aleksa z różnych perspektyw i nie dostrzegają, że z tym dzieciakiem jest coś nie tak. Czyli wiesz, no masa takich historii dzieje się w życiu prawdziwym. Mamy historię Kamilka, czy masy innych dzieciaków, które yy, których dorośli zawiedli, bo nie widzieli tego, co mieli przed oczami. Jakby tutaj to w tym obszarze fajnie nam na nie działa. To jest zepsute, bo potem... E jest to zaginięcie dzieci, policja przesłuchuje rodziców, zamiast rodziców przychodzi Gladys, jakaś obca baba, której nikt wcześniej nie widział na oczy w tej szkole i ona mówi, a bo stary ma gruźlicę, coś tam, tak, mhm. e, więc ja przyszłam i nikt w ogóle nie trąży tematu, tak, tak I może to jest chciałam... jedyne dziecko, które nie zaginęło z stary... tej, w sensie, no to tak, po prostu FBI dokładnie. powinno im dom przetrząsnąć trzy razy z zaskoczenia w z buta w tym momencie. kroczyć drzwi wyłamać i elonie. Tak, właśnie trochę miałam do tego zmierzać, że według mnie ten wątek jest, no, niedogotowany. Dlatego, że mm, zamiast wybrzmieć w pełni dramatycznie, no to on jest właśnie rozbijany tym trochę wręcz slapstickiem, niepowagą, humorem. Szczególnie to widać w, w, im bliżej finału, gdzie wiesz, wkraczamy w ten coraz bardziej zasyfiony dom, zaniedbany, taki totalnie kojarzący się z rodziną dysfunkcyjną, gdzie nikt nie dba o to, w jakiej przestrzeni żyje dziecko i to ma taki zarąbiście duży ciężar. Ale co robi Kreger? Robi jakieś nie wiem slapstickowe pojedynki, typu nie wiem, Josh Brolin rzuca tym ćpunem po wszystkich ścianach i, i ty masz się śmiać, że to jest takie durne, niepoważne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to było według mnie zbędne, że gdzieś, gdzieś rozbijało to, co ten wątek, co ta przestrzeń miała nam w ogóle powiedzieć. Bo to robi wrażenie. Naprawdę ujęcia w środku są fenomenalne, są w takich lekkich ciemnościach, lekkich szarościach, taki Zmierz trochę, powiedziałabym, jeżeli chodzi o kolorystykę. Więc tak mm -hmm, naprawdę. Ale to od kilku lat się poprawiło w kolorze, nie? Takie zdecydowanie. Sceny nocne wieczorne. ja mam wrażenie, że coraz częściej są robione tak, że coś widać, ale nie są prześwietlone. Mm -hmm. A jak nic nie widać, jak na przykład w Wyspie Mroku kawiat, o którym to filmie też nagrywałem jakoś w ciągu ostatniego roku, to tam nic nie widać, bo tak ma być, bo mamy właśnie mhm. widzieć tę taką ciemną, bezgwiezdną noc, gdzie po prostu bohater jest sam w ciemności. Mhm. No właśnie, więc o, nie, nie mam nic przeciwko tej humorystycznej scenie śmierci Glady. Jesteśmy w sferze spoilerowej, więc możemy Ale to już właśnie, powiedzieć. To, mhm. to jest ciekawe, ja się śmiałem z tego słowa ugotowany, bo w tym filmie mamy sporo też tego kulinarnego tropu. Bo po pierwsze, każda ważna scena rozgrywa się w kuchni praktycznie. To prawda. Mamy właśnie ten napaść na rodziców. Znaczy napaść? znaczy Rodzice sami się napadają. To zmuszenie rodziców tak do samookaleczenia mamy w kuchni. Mamy wątek gotowania zupy dla rodziców. Potem do, nie wiem czy potem, czy wcześniej, ale do dyrektora też przychodzi Kladys, gdy jest w kuchni, akurat te hot -dogi właśnie sobie przed chwilą robili i tam napada na... Dyrektora, jego partnera. I wreszcie, no, Gladys jest wampirem energetycznym, tak? Żywi się energią życiową dzieci i w ogóle dzieli swoje ofiary, jak gdyby na dwie grupy na takie bateryjki, z których właśnie czerpie energię które sprawiają, że tam przybiera taką trochę bardziej ludzką postać i młodsza się staje i ma włosy i tak dalej. I ludzi, których zamienia w żywą broń i w takie pociski samo samonaprowadzające, że każe im kogoś dopaść no i one biegną po prostu do tej osoby i próbują ją dopaść. To żywienie się energią życiową dzieci zostaje na final odwrócone. Tu już powiedziałeś, że to dzieci zjadają Gladys. No i spoko, chociaż kiczowate nadal, moim zdaniem to jest, więc nie nazywałbym tego bezkompromisowym eposem, ale tam po drodze jeszcze na przykład w kontekście grozilicy jest użyte słowo, raz po prostu chyba tuberkuloza, a raz, że to jest consumption, nie? I mi się wydaje, Suchoty że... to chyba przetłumaczono. Tak, ale mi się wydaje, próbę. że to też jest w ramach tej metafory żywieniowej, nie? Że bo rodzice są teraz konsumowani przeze mnie, nie? W domu, mhm. czy coś takiego i to mi się wydaje tak pretensjonalne, nie? Właśnie takie, patrzcie, co ja tu wymkminiłem, nie? I nie na że to jest śmieszne, beka, że tak mrugnięcie okiem, nie, że to, to nie jest też dla mnie jakieś, wiesz, ciekawe, mądre, jako właśnie fajny isterek, tylko ja w tym widzę to ego reżysera też. Y y powiem tak, oglądając ten film w kinie, totalnie nie widziałam tej pretensjonalności, w pełni byłam zadowolona. z A nie zdziwił zapory, Cię ten dialog, kierunku. że Gladys się tak dziwnie odpowiada w ogóle policji? Czy tam FBI, czy kto ją tam przesłuchiwał? Znaczy się, to był już taki moment, gdzie ten film zmierzał w kierunku humoru, więc mhm. jakby kupowałam y, tę koncepcję, nie miałam z tym jakiegoś większego problemu. No ale właśnie zepsułeś mi ten seans, trzyma z właśnie <śmiech> przytaczaniem tych wypowiedzi reżysera, no bo rzucają mi zupełnie inne światło na to, jak ten film się ogląda, o czym on jest. I wiesz, z jednej strony mamy jajcarską historię trochę wręcz czarną komedię momentami a z drugiej strony reżysera który mówi ej ale to nie jest czarna komedia to są poważne tematy, poważne historie. Po co? Nie? Po co? Bo tuż mi się przypomina ten nieszczęsny post-horror, czyli takie dopowiadanie, że nie wiem, znaczenie może mieć tylko poważny horror robiony na kolanach i nie wiem, w ogóle dziesięciominutowe ujęcia, w których nic się nie dzieje, że horror jajcarski nie może mieć swojego ciężaru, nie może mieć swojego znaczenia, trzeba mu już dopowiedzieć to, że jest o tym siantym i tak dalej, i tak dalej. No, ale też nie musi mieć, może być po prostu stojący na... Z własnych tak. nogach filmem i tyle, tak? A... Więc no to jest słabe, bo to jest trochę takie, mam wrażenie, nie do końca zrozumienie horroru, nie do końca lubienie go, mówiąc brutalnie. No bo właśnie, powtarzamy cały czas o tym, że horror może być po prostu horrorem, może być fajną historią, to raz. A dwa, prosty, popcornowy horror nie wyklucza posiadania tej tezy, znaczenia i, i tego, że on o czymś jest. I nie trzeba mu, cytując klasyka, doprawiać gęby po to, żeby go uwznoślić. No bo w Weapons ten temat jest. Dla mnie, osoby, która lubi ten taki amerykański folklor, fol ten temat był super zrealizowany. No ale potem właśnie wchodzi Krager, który pokazuje, że a tu Wietnam, a tu Biblia, a tu coś jeszcze. Więc drogi widzu, droga widzko, nie śmiej się za bardzo, bo tu są poważne rzeczy. Mm -hmm. O rany! Wszystko mi opadło. Tym bardziej, że no, ten, e, no... Ta Biblia, tylko, bo o tym nie mówiłem wcześniej, to jest Mateusz 2:17, nie? No bo o 17 giną te tak. dzieci. I to jest e, właśnie opisa opis opis wszystkich dzieci w wieku dwóch lat i młodszych w Betlejem, nie? E... Oh, yes. No a syn nazywa się Matthew, nie? Mateusz, no. Ale jeszcze jak wchodzimy Przepraszam, do... Przepraszam, ale nie mogę tego potraktować poważnie. Wstyd mi, wstyd mi, że się śmieję w tym momencie tak brutalnie, ale... Totalnie a jak wchodzimy do sali. Czekaj, tylko to e... powiem. Tylko to powiem. Totalnie widzę Kregera, który wiesz, ma taką żaróweczkę nad głową, i sobie myśli, kurde, ale jestem mądry. Na pewno nikt by na to nie wpadł. No, ja pitole. Ja też to tak widzę. Słuchaj, pani Gandhi, która jest pisana przez g a n d y <słuch> Gdy do niej wchodzimy, no to na drzwiach jest notatka, na której widnieje tam jakiś tekst, między innymi Indie 1948. Zgadnij, w którym roku i gdzie doszło do zamachu na Mahatma Gandiego. Gandhi, Gandhi <grym> czaisz to. Zresztą numer domu tego Garego, gdy Brolin Archer tak go odwiedza. <grym> to jest też 1948, nie 1948. Więc jeszcze czaisz Gandhi. <grym> <grym> No właśnie, ale nie wiem, czy to miało być śmieszne, czy to miało być, patrzcie, jaki jestem mądry, czytany, tego tak, jego Ale jaki, jaki mam plan, kurde, sprytny, nie? Że, że, że to, to jest... Ten vibe, tym bardziej, że no, mam wrażenie, że powtarzam ciągle ten argument, ale no, aż mi się ciśnie na usta, słuchając takich rewelacji i, i wyobrażenia Kregera o tej historii. Tam naprawdę obrazy mówią same za siebie. No, mi się na przykład szalenie podobał ten pościg dzieci za Gladys, który jest totalnie slapstickowy, totalnie nie dziwię się twoim no, skojarzeniom z Benehillem, bo to jest, to jest ten vibe, ale mi się to podobało, no bo to właśnie fajnie mi się wpisuje w tę narrację o przedmieściach, na których mieszkają ludzie, którzy nie widzą, co się wokół nich dzieje, nie widzą tragedii w domu obok, odwracają oczy i to gdzieś jest fajnie, fajnie realizowane. To ale nie potrafię to się teraz. Tak, ale teraz um. się nie potrafię tym cieszyć. Yy, wiesz, wiedząc, kto ten film nakręcił, gościu, który po prostu dopisuje znaczenia do każdego najbardziej bzdurnego aspektu filmu, który może być po prostu bzdurnym aspektem, nie musi. Wiesz, znaczyć wszystkiego. Ale właśnie tu mhm. mógł rozwinąć ten wątek przedmieść, tak? Gdyby na przykład dodać jakieś takie postacie z na przykład, nie wiem, Gandhi próbuje sąsiadów wypytać o tę rodzinę i oni ją zbywają, bo ktoś tam się nie interesuje, ktoś znowu stwierdza, że jest w Ścipska i niech spada, ktoś kolejny, nie wiem, teorię spiskową zaczyna snuć, nie, że a skąd jesteś, z jakiej Tym agencji? Najbardziej, że to w pewnym momencie było wprowadzone, że to trochę było zasugerowane, że to pójdzie właśnie w tym kierunku jakieś takie I to by działało, bo to by było spójne i dawało właśnie fajny obraz tej y, społeczności. To by było takie kingowe, keście cudzysłów, nie? Tak. A te wszystkie jakieś biblijne, kulinarne, narkotyczne, <śmiech> uzależnieniowe rzeczy, moim zdaniem, nie wybrzmiewają, bo mimo wszystko one tutaj są na marginesie. I ta scena właśnie, gdy mówisz, powiedziałaś mi o tym jakoś ostatnio, że podobało ci się, że Gladys przebiega przez te różne posesje, domy i ona im dosłownie wchodzi do środka, a niektórzy Prawie nie reagują, tak? A tam po chwili dzieci przebiegają, tam niszczą szyby, wyrywają drzwi z zawiasami, i ktoś dopiero coś tam rzuca, że nie uważaj na szkoła, czy coś takiego, do innego domownika, i to jest takie mega absurdalne. Ale powiem Ci, że ja w Kinie tego w ogóle nie zauważyłem, bo ja byłem skupiony na tym, że to jest slapstickowe i czemu Gladys wbiega do domu, zamiast próbować uciec? Nie, to mi się wydało takie. Wbrew instynktowi przetrwania, zamiast wybrać najprostszą drogę, żeby jakoś się pozbyć tych dzieci, to ona wiedząc, że one idą jak pociski, nie? że właśnie one się nie zatrzymają na drzwiach, to ona wbiega do domu, tam przebiega między meblami coś. Ja się bardziej skupię na tym, że to nie ma żadnego sensu, mm -hmm. a nie na tym, że to może być metafora tej obojętności czy jakiegoś takiego nie wiem, zastania tej społeczności, że dla nich to tam właśnie nawet jak bomba wybuchnie, to ktoś zapyta po chwili, co się stało, nie? Ale też na minutę później, bo to jest taka scena i uh -huh. jak mi o tym powiedziałeś, to ja znowu w drugą stronę, ja zacząłem doceniać. No i właśnie, i słuchajcie, to jest taki film, każdy dołoży jakąś cegiełkę od siebie i, i wasza ocena będzie taka, taka bądź taka. Tylko... Uh -huh. Mów, mów. Bo to, to się miało na tym skończyć. Na tym, że dzieci zjadają Gladys, podbiega Archer, ta postać gana przez Braulina, odnajduje swojego Mefiu i ten Matthew, no jest taki trochę otumaniony, no ale ojciec go bierze, no i tam bierze, bierze na ręce i się ekran zaciemnia, albo bierze go na ręce i odchodzą. I mieliśmy być jako widzowie zostawieni z pytaniem, czy to ich życie wróci kiedykolwiek do normalności, czy nie. A tutaj dostaliśmy jeszcze dodatkową scenę, taki epilog, w którym nam mówią, że niektóre dzieci nawet wyszły ze stanu katatonii, że zaczęły mówić, Dlaczego komunikować. Dlaczego akurat te, prawda? A w prologu przecież jasno nam powiedziała ta narratorka z OFU, że dzieci, które zginęły, nigdy nie wróciły, nie odnalazły się. A one teraz nie dość, że wróciły i się odnalazły, to jeszcze niektóre wracają do normalności. To też ma jakoś tam sens, że one są w tej katatonii, no bo one są tym, były tymi bateriami, czyli to życie, która, które z nich wyssała Gladys, no to ono nie wróci, tak? Więc dlatego one są teraz, no nie w pełni władz umysłowych, nie w pełni sprawne fizycznie, psychicznie i tak dalej. To nawet fabularnie gdzieś tam się sprawdza, tylko no, po co ten epilog znowu, nie? Moim, je, jeszcze skoro dodali epilog, to czemu nie zmienili epilogu? Wystarczyło wyciąć te dwa zdania, no, albo powiedzieć, że nikt się nie spowiedział, jak się skończy ta historia czy coś takiego, nie? Co też by było takie mroczne, ale no nie wprowadzałoby nas w błąd. No i znowu już ta baśń, nie? Że, że ten finał taki, a nie inny, to ma być takim prostym zakończeniem prosto z baśni, gdzie Historia zmierza do konkretnego morału w taki czy inny sposób. Tam nie chodzi o logikę, o jakąś ciągłość przyczynowo-skutkową. Ma być morał. I tutaj, nie wiem, morał jest taki, że, nie wiem, młodzi zjedzą starych i starzy nie mogą y, wysysać życia z nowego pokolenia. No trochę śmieszkuje, ale znowuż no, gdzieś Kreger pewnie w swojej głowie tak sobie ten finał wyobrażał. Więc A ja tutaj... właśnie nie widzę tutaj morału. Ja okay. widzę w tym historię o wiedźmie, która przyszła i chciała się żywić na dorosłych. To było za mało, więc kazała młodemu przywołać sobie więcej ofiar, no ale przegięła, dlatego zaczęło się śledztwo, no i w końcu wpadła. To jest trochę takie wiesz, oko za oko. Ona chciała pożywić się dziećmi, więc dzieci pożywiły się nią, ale nie widzę tutaj żadnego właśnie przesłania. Moim zdaniem te to, to, to, to wszystkie metafory, o których mówimy, się zacierają i po prostu film się kończy tyle. Bo wiesz, w czym może być problem, jeżeli o tą kwestię chodzi? Przynajmniej w moim przypadku problemem było to, że ta Gladys w tych scenach, gdzie ma jakieś interakcje poza tym domem, no jest taką przerysowaną jakąś klaunicą i o ile kampania marketingowa kojarząca się z longless, Long Legs, na no jakoś mi szczególnie nie przeszkadzała, no to jestem totalnie negatywnie nastawiona do tego makijażu, do tych wizualiów, no ewidentnie kojarzących się z Cage'em i też obliczonych na podobne reakcje, że, wiesz, to jak Cage się kojarzył wokół tego filmu, tak byłaby kojarzona ta, ta bohaterka. Zresztą widziałam masę jakichś memów, czy w ogóle kadrów łączących te dwie postaci jako, nie wiem, jakąś jedną wielką grupę bohaterów, którzy powinni się spotkać w jakiejś innej przestrzeni fabularnej, więc no, to było bardzo cynicznie obliczone na, na tego typu reakcje, więc nie jestem fanką tego motywu i wydaje mi się, że Gladys jest najlepsza Wtedy, gdy jest mroczna, czyli wtedy, gdy nie ma tego makijażu, gdy jest to taką typową czarownicą z trzema włosami na krzyż, z tym jakimś swoim drzewkiem bonsai i w dziwnym strychu, gdzie robi swoje mroczne czary mary. I to, to działa. I wydaje mi się też, że ta metafora i te wszystkie ważne rzeczy wybrzmiałyby lepiej, gdyby ta Glades była ewidentnie jakąś taką postacią. Mroczną, nie właśnie tym takim dziwnym stworem, który ma nas ni to rozbawić, ni to co, bo wtedy też te reakcje osób dorosłych wydają się dziwne, o czym zresztą wspomniałeś, że przychodzi do jakiejś instytucji ważnych, poważnych i ludzie tak naprawdę wydają się nieporuszeni tym, że przyszła do nich jakaś dziwna podejrzana baba, która mówi jakieś dziwne rzeczy, więc no ten humor... W tym przypadku akurat no, nie do końca siada i wydaje mi się, że też że wpływa na to, jak, jak może być finał odebrany, o czym zresztą świadczy twoja reakcja, więc, mhm. więc tak. I jeszcze wspomnieliśmy o tych baśniach. No to oczywiście Jasi Małgosia, tak? Wiedźma, mm -hmm. ale też Szczuro, Szczurołap z Hameln się kojarzy, nie? No bo ona rzeczywiście no, zaklnęła te dzieci, zahipnotyzowała je i prowadzi je dokąd chce. I tak sobie pomyślałem, ale to do mnie przyszło teraz spontanicznie, że w sumie, Proszę skoro rację. już Kierek chciał pójść w takie trochę bekowe zakończenie, to on mógł w fabułę tutaj wpleść wątki jak ze Szczurołapa. Nie wiem, na ile kojarzysz w ogóle tę baśń, ale to Kurczę, jest. Jeszcze już bez szczegółów, więc. więc no to jest cie? opowieść o mieście, które walczyło z plagą szczurów. Taki Wrocław. No i przybywa sobie szczurołap, ma jakiś tam flecik, fajkę, jakiś instrumencik i obiecano mu nagrodę, jeżeli pozbędzie się szczurów. W ogóle obiecano tak, że jak ktoś się pomoże pozbyć szczurów, no to go tam obsypiemy tym, co tylko mamy. No i typ wyciągnął ten swój instrument, zagrał i wszystkie szczury, właśnie myszy wypęzły z norek i poszły za nim i wyprowadził je z miasta. No i potem wrócił, no ale społeczność stwierdziła, nie ma szczurów, nie ma problemu. Kim ty jesteś, typie, nie znamy cię, nie było żadnej umowy, nie. <grych> Pics or didn't happen, do widzenia. No i dlatego facet się wkurzył i potem przyszedł w dniu jakiegoś święta, już nie pamiętam jakiego, zagrał ponownie na swoim instrumencie i tym razem zgromadził nie szczury, bo tych już nie było, a dzieci dzieci od któregoś tam roku życia no i wyprowadził wszystkie dzieci z miasteczka i to była kara za to, że został oszukany nie za tę niesprawiedliwość, która go spotkała i ta bajka ona też ma wiele wariantów jak to baśnie u gimów, ale ciekawe jest to, że taka powiedzmy ujednolicona wersja mówi, że dwójka dzieci się cofnęła bo jedno było niewidome a drugie było niemy, więc ani nie mogli pokazać, e, gdzie byli z tymi dziećmi, ani no, opowiedzieć tego, nie? Więc to by pasowało do, do tej ko czarnej komedii Kregera, tak? E, że właśnie <grych> na koniec jeszcze mamy takie absurdalne jakieś wątki, tylko no musiałby być ten wątek oszukania naszej Gladys, nie? Że jakoś ta społeczność, coś jej zrobiła, jakoś się nie wywiązała z czegoś i w sumie takie, taka renarracja baśni Grimmów w nowej wersji, w sumie czemu nie? Tak i fajnie by się też splotła z tą niejednoznacznością przedmieścia, na którym mieszkają dziwni ludzie, którzy mają swoje trupy w szafie, więc pokazanie ich jako osoby, które w jakiś sposób mniej lub bardziej brutalnie mszczą się na Gladys, no mogłoby wyjść ciekawie, tylko wiesz, no, mówimy o gościu, który sam nie do końca wiedział, jaki ma pomysł na tę fabułę, więc trudno tutaj oczekiwać, że chciałby pójść w takie pogłębienie historii i gdzieś jej ubogacenie, dlatego no, myślę, że mimo, że mi film mimo wszystko się podobał, to dobrze się na niego nastawić jako na jakąś taką meta, historię, która chwyta różne skojarzenia, różne jakieś inspiracje kulturowe, obrazy i, i tworzy z nich jakiś taki swój obraz, kolaż niż, niż na jakąś taką typowo linarną historię, bo oczekując linearne historii, no jednak mimo wszystko możemy się rozczarować, dlatego ostrzegam. Mhm. Oj, oj, oj, No to ja już się wyprztykałem. Ja z chyba moich też. Przemyśleń. Powiem ci, że szkoda też, że robią ten pickwell z tego względu, że jeżeli Krager będzie zaangażowany, no to zamiast zajmować się czymś nowym, no to będzie rozwadniał się tutaj. A druga rzecz to to, że właśnie fajnie by było jakby Krager może z kimś, kto go jednak trochę tam czasem poklepie po plecach, a czasem nim potrząśnie współpracował, nie? Tak, tutaj by się przydał rzeczywiście taki precyzyjny producent, który potrafi poskromić ego reżysera, żeby nie odpłynął za daleko. Jeżeli chodzi w ogóle o, o, o ten prequel, to powiem Ci, że ja też mam problem z tym, że nie do końca sobie potrafię wyobrazić nastrój i gatunkowość tego filmu? W jakim kierunku on miałby pójść? Czy miałby być totalną jazdą bez trzymanki właśnie jakimś horrorem baśniowym, podążającym tym tropem Gladys, jako czarownicy dziwnej baby? Czy znowu czymś bardziej realistycznym jak pierwsza połowa tego filmu? Tylko znowu realistycznym. A no może być wszystkim. On się może rozgrywać, kurczę, wiesz, przed naszą egą w średniowieczu, w, w, nie wiem, w XVII wieku, XVIII no wieku, czy i nie coś. nie wiem, czy to jest akurat coś, co mnie pozytywnie nastawia do tego filmu, no bo kurczę. A to może być też droga Gladys do upadku, który ją zmusza tutaj do przyjścia do godziny, nie? Czy coś? To mogą być naprawdę, to może być wszystko, ale no ja bym wolał, żeby jednak jak wziął się za coś innego i właśnie najlepiej nawet reżyserować to on sobie może potem sam, bo on raczej jako reżyser działa całkiem nieźle, nie? Mówiliśmy, że aktorów fajnie prowadzi, ma ciekawe pomysły na scenę, tylko żeby przy scenariuszu może ktoś z nim współpracował i tak stwierdził stary. Nie, no, słuchaj, zróbmy ten koncept, konspekt porządnie, nie? I potem będziemy myśleć... Powinien się uczyć od Ariego Astera, prawda? Ariemu Asterowi chyba nawet jego ojciec powiedział, że, że nie powinien pisać swoich filmów. Nie wiem, czy teraz nie mylę jakiejś nazwiska, ale gdzieś, gdzieś mam z tyłu głowy jakieś takie skojarzenie, ale to mm, taki PS do, do tego mm -hmm. właśnie, o czym mówisz, czyli no. Ja kojarzę tą nie kojarzę, to anegdotalnie pamiętam, kogo dotyczyła, szczerze mówiąc z tego stycznia. Ale. Możliwe. Nie, nie, nie wierzcie mi na 100%. No dobrze, no to chyba omówiliśmy wszystko, co się tak. dało w ogóle więcej mety chyba, niż samego filmu tutaj było ostatecznie. na no ale przynajmniej może rzeczy, których słuchacze, słuchaczki tak to by nie poznali bez tej naszej dzisiejszej rozmowy. Mamy nadzieję. Dziękujemy, że byliście z nami, no przez dość długi czas. Nie spodziewałam mhm. się mimo wszystko, że film poprowadzi nas w takich kierunkach, także dzięki. Ja Tobie też dziękuję za ten występ dzisiaj. A wam, kochani, kochany, tradycyjnie będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Hej, trzymajcie się.